Ale ja nie spotkałem się z, z, z komentarzem, który byłby rzeczywiście coś wnosił, co nie byłoby takim, no chciałbym, żebyś był bardziej jak ja, albo, tak, albo taki jak ja sobie wyobrażam. Nagrałeś tam. Można, można próbować na różny sposób. Chyba, że tego nie nagrałeś. Ma, nie, Marek. Musisz tylko mówić w miarę wyraźnie, i to jest wszystko jedno już co będziesz dobra, mówił postaram robię? się to zaraz ci zacznę od winyli A, no dobra, masz się... jakieś stand-upowe? bardzo niewiele mam Steve'a Martina to jest... bo ostatnio napisałem bo w Wolsztynie jest jeden sklep z winelami. ja nie wiem z czego żyje ten sklep bo Aha. kto w nie kupuje winyle to nie jest dużo to jest średniej, średniej wielkości miasto wojewódzkie tak naprawdę i napisałem do gościa na Facebooku czy ma jakiś stand-up jakąś komedię na winelach? i on tak. mówi tak koniecznie oczywiście znajdzie się proszę wpadać no i przychodzę do niego, on razu z wejścia mnie rozpoznał, bo wiesz, na Facebooku się zgadaliśmy, on mówi, Aha. a to pan przyszedł po te komedie i dubstep. Mówię, proszę, o co, o co chodzi? A on mówi, no, komedie i dubstep pan chciał. I wykłada mi na ladę soundtrack z Gliniarza z Beverly Hills, Aha. tu ma pan komedię i jakąś dubstep płytę i tu ma pan dubstep. Bierze pan wszystko? Mówię, w momencie, w momencie, w momencie. nie o to mi chodziło, chodziło mi o stand-up. on to mówi, p... jak stand-up, że co? No mówię, że to jest taka komedia, że właśnie... No tu, a to nie jest komedia, przecież Glinia z Bebrychis to jest komedia, jak najbardziej. Jak najbardziej. Więc no nie dogadaliśmy się i potem przez pół godziny mu tłumaczyłem, że rzeczywiście stand-up też występuje na winylach. O, wiesz, no sklep cały w winach zawalony no i on w ogóle nigdy nie słyszał nic. Myślałem, że wyrwę jakiegoś właśnie prajora albo Carlina za pięć On po prostu takiego, że mi się uda, to od nich uchu. Ale powiedział, że on często jeździ na jakieś giełdy i tego typu rzeczy, mm -hmm. jak coś zobaczy, tam da daję mu parę nazwisk, to koniecznie wtedy się do mnie odezwie i od tej pory się do mnie nie odezwał. A ja też nie kupiłem sobie tego że z Beverly Hills, po prostu sąd strachu do tego, bo nie o to mi chodziło. A jeszcze powiedział mi, ale to, to chodzi o to, żeby, żeby ktoś mówił. No mówię tak. I dał mi płytę, hmm, chyba. Nie pamiętam, kto to był, ale to były wiersze z tachury, ktoś po prostu recytował. No Aha. i tu jest mówienie, a tu ma pan komedię, pan se połączy <grym> i będzie wszystko, w wszystko w porządku. Porządku. sobie jednocześnie. Także także e... tu, tu się nie załapało. Chciałem właśnie zrobić jakiś o wiesz jakiś materiał, Aha. bo ludzie nie wiedzą, że na winerach w ogóle stand-up wychodził albo coś takiego. Mnóstwo ludzi o tym po prostu nie wie, więc no chciałem tak, jest. Jeszcze I... zrobić może w tym sklepie w ogóle coś nagrać. A to nie wyjdzie, to, to już wiem. Ten, ten pomysł trzeba zarzu było, chyba, że zarzucić. Chyba, to byłby taki bit po prostu, że ty mówisz o czymś, a ten koleś nie wie o co chodzi, tak? To jest. I on w ogóle, brał e... wszystkie słowa tak jakoś, co mu nie powiedziałem tak mega dosłownie, jakby uh -huh. mega, mega do siebie, że a mówienie, to nie, to mówienie to mam. <laughs> I wtedy właśnie poezję jakąś. To, tutaj pan mówi, to, to będzie dobrze. On to bardzo, mówi... bardzo chciał być pomocny może. No. W ogóle pewnie ludzie nie, nie bardzo wiedzą, że płyty audio były bardzo popularne, czy są nawet niektóry... niektóry Wiesz, tak. co, znaczy zależy, jak kogo określisz, mianem ludzie, nie? Jak, no, dobra, o kim ale, mówimy. No, Może myślę o takim przeciętnym polskim e, człowieku, który się interesuje stand-upem, no to ogląda tylko e, wideo, nie? Nikt tam, za, no chyba, że, za, że zaczyna zgłębiać rzeczywiście mhm. i szukać na przykład wszystkich wydawnic jakiegoś komika, no to no, trafi prędzej czy później, ale... No, myślę, bo, że... bo też nawet nie wiem, gdzie te płyty dostać, no nie wiem, no może jak... Może są na Spotify'u czy coś tak. Nie, tak. na Spotify'u jest masa tego, to aha, słuchałem aha. ostatnio, A, z no z sporo jest sporo. Jest mnóstwo rzeczy, które nigdy nie wyszły po prostu w wersji wideo i Rozumiem. dlatego są jakieś bardziej interesujące. No tak. Ale myślę, że wiesz, jakieś właśnie takie winyle poniszczone, nawet jakichś Carlinów i Priorów, to gdzieś po giełdach muszą latać po, po No Polsce. gdzieś powinny być, ale one nie, pewnie nie docierały do nas za bardzo, bo albo sobie kupował jak ktoś, kto chce i sprowadzał, albo, komu zależy, albo... Yy... Znaczy, innej opcji nie mam, nie, Jakieś bo nie niemieckie było, wydania, może nie. nie było takiego. dystrybutorów, tak? Niemcy, tak, Niemcy. Myślę, z... że Niemcy to są zdani znani z tego. Z tego <laughs> że że uwielbiają amerykański stand-up, tak? To dlatego mają takie kiepskie komedie do tej pory. Nie, bo to jest wreszcie jakby inny sposób słuchania tego, nie na właśnie na Spotify, gdzieś tam w drodze tak. tylko sobie, wiesz, nalewasz, nalewasz trochę whisky, nie, jakieś cygarko, odpalasz <laughs> na swoim sprzęcie, kiedyś tam... Nie tak. wiem, czy Karin akurat się nadaje, bo Karin te rzeczy, które wyszły mu tylko na audio, to jest straszna kupa tak na marginesie, Aha. moim zdaniem, w sensie tam jakiś ten klasowy clown i tak dalej. Czyli tegoś, 80% jego dyskografii Tego się uważasz, nie da słuchać tego. że to jest kupa. Udaje, że pierdzi buzią, nie, przez 20 minut i to jest no tak, bardzo są, śmieszne. No są takie rzeczy rzeczywiście... Nie no, masz rację, ale to trzeba pamiętać, że to są lata, co, 70., 70 80. No. Y, no ale nie no, to wszystkie te z lat 90., co są znane y, najbardziej chyba y, takie bite, gdzie on już jest taki bardzo ostry, trochę polityczny, to. To też wychodziły najpierw, na ty, moje czysto miał na kasecie, nie? Ja, ja to pierwszy raz słyszałem też chyba w wersji audio, no albo no, może widziałem na HBO. Było ale... dostępne właśnie też na HBO, czy potem w książkach, a też mnóstwo rzeczy powielał z książek, tak. czy, czy potem powielał w książkach tak naprawdę, więc, więc było dostępne w różnych formatach. No ale rzeczywiście coś takiego, wiesz, taką kolekcję winęli, to było fajnie mieć, ja na razie kradnę z internetu głównie, to, to tym się zajmuję, mhm. tak, kradzież z internetu, by, materiał komików to jest to, co co lubię, mhm. co robię, w czym się odnajduję, chociaż na Spotify'u oczywiście również można tam usłyszeć, że fajnych przysłuchać. Tak. Tak, i bardzo dużo pieniędzy idzie do autora z tego, że... Ty ja tam słyszałem, szukasz. że to są bardzo... <śmiech> więc jak na, na więc i takie same, myślę. Nie, tak. Nie, już chyba, już chyba na YouTubie lepiej, bo to przynajmniej są reklamy, które idą jakoś... No nie, no wiadomo, to trzeba mieć takie porządne liczby, żeby cokolwiek zarobić, ale nawet ja dostaję tam może raz na rok czy coś jakąś wypłatę, nie? A tą minimalną, a, a na Spotify myślę, że nigdy bym nie dostał, bo... To są tak groszowe kwoty, że, że, nie ma szans. No ale nieważne. To jest, ja trochę jestem przeciwny tym, tym sub, tym, że wszystko idzie w stronę subskrypcji. Bardzo mi się nie podoba ten, ten, model gospodarczy, bo to jest myślę, że trochę niekorzystne dla, i dla konsumenta, i dla, no właśnie dla ludzi, którzy oddają te swoje materiały. No, ale... Nie, no myślę, że dla konsumenta to jest mega korzystne przecież, no to jest po to, co zostało zrobione tak naprawdę, żeby tak. tego konsumenta ściąnąć się... no, Wiesz, jak płacisz za Netflixa, tam ile teraz się płaci miesięcznie? Ja nawet nie wiem, bo zrezygnowałem z Netflixa. No zł, zł, 43 chyba złote za ten... Standardowy pakiet. No to stary, nawet, nie wiem. No tak, cztery tak. razy w miesiącu, coś to Nie obejrzałbyś tego po prostu za, za taką kwotę. Nie, absolutnie. Tu masz, tu masz rację. Oczywiście cenowo i jest to wygodne. No i dobra, z filmami to faktycznie bardziej dla mnie to Serio? może ma sens. Chociaż teraz wziąłem. Przerwałem, wziąłem na, znowu na próbę nad <grym> na moją babcię. I e, e, nie, bo przez jakiś czas w ogóle nie oglądałem i płaciłem przez, tam, przez kilka miesięcy, nie ale zrezygnowałem i, i tak patrzę na tę ofertę, naprawdę nic mnie tam... Tam jest strasznie dużo szlamu. Znaczy, jak chcesz oglądać seriale non-stop, no to spoko, rzeczywiście trochę tego jest. No albo dokumenty, nie? bo no, Dokumenty też, na Netflixie. Tak, to, to, to ale jest... na przykład wybór filmów, czy coś jest taki bardzo... Nie, fatalnie jest, to to się zgadzam. Znaczy, też nie wiem, czy to zależy od regionalnych ustawień, nie? Czy, to czy jako Polacy tak. mamy po prostu to obcięte w stosunku do, do innych, ale to, co oni tam puszczają to jest jakieś chłami, to jest te 90 2000 tego typu rzeczy tam tak. Tak, jest takich. Albo coś znika nawet, nawet jakichś takich nowszych rzeczy, bo pamiętam, że przez chwilę nie, nie było jakichś rzeczy, które nawet chyba oni zrobili, chyba jakiś, nie wiem, wygasła im licencja i to czasami jest napisane, mm. nie? że tam, no, dostępne tylko, kurwa, przez tydzień, czy znaczy, może to mi się z HBO pomyliło. ale nie. nieważne. Ale tylko już kończąc temat tego Spotify, czy coś, ja akurat muzykę, ja lubię mieć i słuchać w każdej chwili, kiedy mogę, znaczy, kiedy chcę w... Dobrej jakości i móc przenieść to gdziekolwiek. Ja nie, nie lubię tego, że muszę mieć internet, muszę być zarejestrowany i to, żeby posłuchać na przykład Ty, czegoś, żeby coś po prostu taką pigułkę MP3, jak kiedyś były i będziesz nosił przy sobie, Czy no, jesteś audiofilem po prostu i, i no wiesz. tak, i ale, masz, jak masz, ale jak korzystasz ze Spotify'a, no to nie, nie masz takiej no możliwości. Możesz też offline korzystać. Tak, możesz? Tak, wykupisz, tak. tak a okej, okay, tak, jak kupisz premium. masz bez reklam i to, to, co sobie przesłuchasz, tam ci ląduje gdzieś tam, że... Chyba, Aha, nie wiem. Stary, no ja mam taki słaby telefon, że i tak w telefonie z tego nie korzystam tylko w domu, więc... No dobra, nie rozumiem, rozumiem. Ja jestem kurwa głupi, bo ja lubię mieć tą muzykę. Ja, kupuję, ja, ja czasami kupuję płyty CD do tej pory, żeby sobie to zripować w flaku albo w jakimś porządnym MP3 czy coś, bo mnie nie zadowala to, co oni sprzedają jakieś kurwa na, na Amazonie, jakieś tam 192, no już pewnie teraz jest lepsze, ale... Ale zrobiłeś i... kiedyś test na ślepo? Czy rozpoznajesz naprawdę? Tak, oczywiście. Tak? Nie, no serio. Znaczy, no wiesz, no to zależy od muzyki, zależy od tego jak one były, jak zrobione są. Te, możesz słuchać dwóch i mp3 o tym samym bitrejcie będą no jasne, brzmiały no zupełnie inaczej, bo ktoś inaczej je trochę zakodował czy coś. Ale różnica między y, Flakiem a na przykład taką, takim stream YouTube'em jest drastyczna. Wiem, czy, tak, no. YouTube to rzeczywiście bardzo, bardzo obcina jakości i mają tą kompresję niesamowitą, więc... No, to, no dobra, wiem, że na Spotify już jest pewnie dużo lepszy teraz algorytm. Podejrzewam, że tak. Ale, ale myślę, że między taką przeciętną MP3-ką też, też bym słyszał, no ale to już to zależy od muzyki. no, To naprawdę no zależy od tego, czy tam jest tam dynamika, czy coś. Bo jak słuchasz Britney Spears, to nie chuja się nie poznasz, bo tam jest wszystko tak skompresowane, To było że... nagrane 192 po prostu, <śmiech> oryginalnie. Oni od razu master zrobili w MP3, kurwa. Yy, ale dobra, nie, bo, bo pierdolę jakieś rzeczy jak stary dziadek Nie, no to a, właśnie, bo jestem, mi... jestem trochę z, z, z, zaskoczony, bo ty jesteś stary, nie? I, a jeszcze słuchasz tyle muzyki <laughs> Bo ludzie, tak podobno jest taki tak. moment w wieku 30 lat, że przestajesz poznawać jakąś Aha. dużą ilość nowej muzyki i w ogóle jakby ilość muzyki, której słuchasz, konsumujesz ci spada. Ja zawsze miałem pretensje do mojego starego o to, bo mój stary tak. był takim, wiesz, rokowcem kiedyś i tam tylko te deep Purple, i inne Black Sabbathy, Aha. a potem przestał w ogóle słuchać muzyki, teraz w ogóle nie słucha muzyki i tylko jak ja kiedyś byłem tam jeszcze nastolatkiem i co, nie wiem, słuchałem jakieś Nirwany, coś takiego, to on przechodził taki wkurwiony i obok mnie, a już deep Purple tak grali, wszystko ściągnęli tego. Aha. A on od 30 lat nie słyszał żadnej piosenki Deep Może nie od 30, ale od 20 lat nie słyszał żadnej po prostu, bo nie słucha w ogóle muzyki. Tak. Ja widzę też to po sobie, że słucham coraz mniej. Bardziej różnorodnej, ale mniej zdecydowanie. Nie, nie, nie ma, niektórzy tak mają, że wstają rano i pierwszą rzecz, którą robią, to włączają muzykę. A, okay. Ja nie potrzebuję, bo mogę na ciszy wszystko robić na luzaka i jest, jest, jest, jest, jestem z tym spoko. Występować nawet ze stand-upem. O, nawet, nawet. Bardzo ładnie. S resurください. <Autob líder effective> Sorry, że nie, nawet nie chciałem ci pojechać, ale to był idealny moment. Nie, chyba, się, chyba jest z tym sporo prawdy. Ja y, coraz mnie... Jakoś słucham tam nowej muzyki czasami, czy coś. I mam jakichś znajomych na Facebooku, czy coś, którzy się tam zajmują, to zawsze patrzę, co tam mhm. polecają, czy coś. Ale y, mało nowych rzeczy. Ja mam jakieś takie rzeczy, które mi się podobają i do nich wracam co jakiś czas. Y, albo, no właśnie, no nie wiem, ostatnio próbuję tych, tych winyli słuchać, bo, słuchać, bo niektórych y, od lat w ogóle nie odpalałem, bo nie miałem... Y, gramofonu igły nawet podłączony. Ale, ale masz rację, coś w tym jest. No, no nie wiem, jak ktoś słucha Spotify'a codziennie czy coś, to może znaczy, sporo rzeczy odkryć czy coś. Właśnie, e. bo tam możesz masz sobie ustawić tak po prostu, żeby ci podsyłał tak. nową muzykę podobną do tej, której już słuchałeś i masz Jasne. odkryć jakby w, tym, w tych gatunkach, albo masz po prostu jechać jakieś playlisty, które po prostu mają dziwne nazwy i tak. próbować ci się nazwa i wtedy zaczyna się jej słuchać. I na pewno takie łatwiej poznać jakąś, jakąś nową muzykę. Bo ja też generalnie raczej wracam do starych rzeczy, których słuchałem, albo dawno bardzo właśnie nie słuchałem, z moim współlokatorem zrobiliśmy sobie taki taką noc, tak wróciliśmy trochę na bani i zaczęliśmy słuchać się jeszcze jakiegoś pop-punku z lat 90. którego w ogóle Aha. nie słyszeliśmy od, od 10 czy 15 lat i staro, mega zabawa po prostu odkrywanie, no tak. że mimo, że nie mieszkaliśmy w tym samym mieście i między nami jest parę lat różnicy, że słuchaliśmy takiej samej muzyki po prostu w tym, w, tym, w tym samym okresie swojego życia, tylko że u mnie było to trochę tak. wcześniej niż u niego po prostu, bo jestem no. od niego starszy odrobina. no ale to właśnie tak no mu muzyczny. Muzyka zawsze była dla mnie dość istotna, ja, ja byłem zdziwiony, jak ktoś mówił, że słucha byle czego, albo niczego nie słucha, albo coś... Nigdy tego nie rozumiałem. Ale trochę już teraz bardziej... Dla mnie chyba jest kwestia taka, że nie mam... Niewiele robię takich rzeczy, gdzie mogę tą, ten słuch poświęcić. Wiesz o co chodzi? Dobrze, żeby, no. żeby słuchać muzyki. No nie wiem, też podcastów słucham na przykład nie, niewiele i to tylko albo jak nic nie robię, albo nie wiem, sprzątam czy coś takiego. Bo jak siedzę gdzieś przy kompie, to albo czytam, albo słucham czegoś, tak, pracy tak. jakiś cokolwiek. Nie, nie mogę tej... Te podcasty też zdecydowanie albo Muzyka gdzieś idę, po prostu, więc w drodze mogę sobie posłuchać, albo gram w jakąś gierkę, która jest na tyle mało obserwująca Aha. mój mózg, że jest jakaś prosta, no nie jest jakaś super no tak. i tego. I wtedy mogę sobie w tle puścić po prostu godzinkę tam czegoś, bo rzeczywiście, żeby tak usiąść na dupie i słuchać podcastu przez dwie godziny, to bym chyba no. miał problem z tym, że No raczej tak, no. No właśnie, ale a słuchasz, jak jesteś tam na mieście czy coś, gdzieś mhm. wychodzisz? Okej, no dobra, widzisz, bo to przynajmniej tyle, bo ja nawet muzyki za bardzo nie słucham, jak gdzieś jadę, bo jestem w, na przykład w metrze jest za głośno, albo w tramwaju też jest kurwa, jestem stary po prostu, tak. No wiesz, no nie, to ale... jest ten problem, że ja nie mam metra w Olsztynie, nie? Tak, nie chcę mi się z jakimiś wielkimi słuchawkami zapierdalać, żeby, wiesz, żeby posłuchać przez pół godziny muzyki. Staram się trochę czytać książek więcej ostatnio, ale to też, to też jest bardziej absorbujący no, niż stary, polecam inną rzecz jak masz tak właśnie parę minut dziennie w jakimś tramwaju jesteś coś takiego się zaczęłam uczyć francuskiego w ten sposób Aha. I na razie idzie spoko. Jestem tak. zadowolony. W sensie musisz mieć jednak albo słuchawki, albo przykład sobie telefon do ucha, bo tam jest jeszcze, wiesz, wymowa. No jasne. I musisz sobie to powtórzyć i trochę w ogóle wtedy dziwnie, pewnie w tym tramwaju, no ale jebać, No ludzie, uh -huh. co tam ludzie myślą, e, ale jakby ten system akurat korzystam z Duolingo. Uh -huh. I okazało się, że na mojego Windows Phone'a nie ma czegoś takiego jak polsko-francuski, więc uczę się angielsko-francuskiego. Przy okazji, jeśli słuchajcie sobie angielski, to jest spoko. Ale na razie już widzę pewne jakby jakieś postępy, bo trzy lata uczyłem się na studiach francuskiego i kurwa, nic nie pamiętam. Po prostu zero. Nie potrafię kupić bagietki w sklepie. Nawet nic z tych rzeczy. A tu po paru dniach już, wiesz, Aha. zaczynasz sobie utrwalać. W ogóle bardzo fajnie jest to zrobione i nie płacą mi za to jeszcze, żebym ich reklamował, więc dolingo, polecam bardzo ludzie tak narzekają czasami, że o, szkoda, że nie nauczyłem się angielskiego, tak jak ty, jakbym mały, czy coś, nie? Ja mówię, kurwa, to była mega trauma dla mnie. Naprawdę jako dorosły masz dużo więcej możliwości i chyba może jest, tak bardziej in, intencjonalnie się uczysz, nie? Że ci zależy na tym, że to wykorzystasz cokolwiek, tak. a w szkole cię zmuszają czy cokolwiek nawet właśnie. No to jest no... tak samo taka opcja z książkami jest, nie? Że to tak. jest o, że w szkole musiałem, pamiętam, że przez cały liceum nie przeczytałem żadnej lektury, nie, przeczytałem jedną, bo się założyłem z, le... z nauczycielką. Po prostu czytałem inne rzeczy, które chciałem czytać. Aha. I jakieś tam, wiesz, na przerwie jakiegoś <śmiech> męża gdańskiego. Co czytałeś? Mendla Gdańskiego, Aha. bo to masz 30 stron, to na przerwie mogłem przeczytać okay. to, żeby sobie bo jest kartkówka, to trzeba przeczytać. Założyłeś się z nauczycielką, że, no. że nie przeczytasz żadnej nie, książki. Nie, nie nie. <śmiech> so, nie czytałem książek i ona jakby nie było, była na tyle ogarnięta, że wykminiła. No jasne. I nie czytam tych książek, że czytam przed jakieś streszczenie i to wystarczy, żeby dosyć truje i to jest jakby cool. No, to chyba tak. Ale powiedziała mi, że w takim razie możemy się założyć, że nie przeczytam przez jedną noc archipelagu Gułak chyba? Aha. To ma jakieś 800 stron. I ona powiedziała, że nie przeczytasz na jutro. Powiedziałem, tak, ja nie przeczytam, to zobaczymy zaraz. I siedziałem całą noc, przeczytałem całą tę książkę i rano przychodzę taki na pewniaka, po prostu wiem wszystko. Ona... 800... Chyba nie przeczytałeś 800. stron? że przez noc, naprawdę. 10, 10, 10. No tylko to jest takie czytanie wtedy, po prostu bardzo szybko to czytasz, wiesz, tak. nie, nie, nie ma tego głosu no, w głowie, który sam sobie no ja, wyobrażasz, tak, tylko napierdzielasz, napierdzielasz te strony, ale i tak czułem się pewnie, że odpowiem na każde pytanie z tej książki po prostu z miejsca i ona przychodzi, to on, pierwszy był Polski właśnie i ona mówi, to co przeczytałeś? Ja mówię, no przeczytałem, ona, no to wstałem ci piątkę i tyle. Także mogłem tego kuwa w ogóle nie przeczytać, wyrochała A, nie sprawdziła cię A, od polskiego, nie pamiętam jak się nazywała nawet, bo tylko przez dwa lata by z nami była, więc ale, ale co za kamstwo. suka po prostu. I to była jedyna lektura, którą przeczytałem w liceum. Nie A, wiem, czy to okay. jest dobra rzecz, którą się trzeba chwalić akurat, ale, ale, <grym> ale bo... potem nadrobiłem parę rzeczy. Też nie wszystko, rzecz jasna, Czyli parę ktoś... rzeczy. Tak, tak. No, nie, no ja niewiele pamiętam z, z tych lektur. A bądźmy szczerzy, też sporo czytać takie rzeczy, które jakieś... No dobra, może warto to znać, ale tak jak np. na przykład w pustyni i w puszczy, to wiem, to jest jeszcze podstawówka, nie? ale jakieś tego typu rzeczy, nawet ten, cienkie, nie, ten... Znaczy to Są rzeczy, które są niby ważne, niekoniecznie mhm. są dobre. i to jest No, no właśnie, to jest ten problem. To nie jest wybór z całej literatury światowej najlepszych rzeczy, tylko najważniejszych dla młodego Polaka. Tak. No i częściej, częściej tego nie da się czytać. Tak. Ja do tej pory jest, mam uraz i Gombrowicz dla mnie jest grafoman. No w sensie uh -huh. ja nie mogę czytać Gombrowicza. Tak. A ludzie się zachwycają, jakie jest wspania, no nie, Mi się, ale... mi się akurat Gombrowicz podobał, ale, ale też nie przeczytałem go jakoś dużo. No, przeczytałem Ferdy Durkę, i tam trochę tych jego dzienników czy coś, ale niewiele... Potrzebowało mi niewiele potrzebowałem, żeby chyba jakby to poznać i że no, dobra, już wystarczy. Czy wiesz co ostatnio do... ja gadałem z takim Litwinem, który gdzieś tam na uniwersytecie w Wilnie po prostu jakby specjalizuje się w Gombrowiczu. On jest teraz na studiach, więc jeszcze może nie specjalizuje się, ale ma się specjalizować. Mhm. I on był w szoku, że w Polsce się Ferdydurkę czyta w szkole, Aha. bo dla niego to jest książka kompletnie nie do szkoły, że to jest książka do dojrzałego człowieka, który no może tak. spojrzeć wstecz na swoją szkołę. No właśnie, oczywiście. I on wywolał, żebyśmy czytali Transatlantyk czy tam właśnie te dzienniki, że że to tak. byłoby lepsze dla młodego człowieka, więc on był w szoku, a jest jakimś tam niby specjalistą się pokłóciliśmy, bo powiedziałem, że ten nie potrafił pisać Gąbrowicz, tam jest Aha. grafomania straszna. I on mówi, że o, to może po prostu w tłumaczeniu jest lepsze, bo był taki miły człowiek. Aha. I powiedziałem, no może tak, bo po polsku to ja, ja nie polecam. No nie tak. A to też nie pan jakieś wiesz z mojej strony, po prostu uprzedzenie, właśnie z liceum, czy, z, czy z jeszcze wcześniej. No jasne, możliwe. No nie wiem, czy grafomania, ale rzeczywiście, może. To, to jest też taki typ, pewnie typ literatury, że jest bardzo specyficzny, i tam, jak ci się nie podoba, to, to nie, nie ma już ci się co innego podobać. Tak. tak. I trudno no. przez to przebrnąć, bo to jest jednak, jak ci się tak. nie, nie podoba, to jest ciężkie do przeczytania, no oczywiście, w ogóle. Tak, No nie, no to chyba ze wszystkim tak jest. No w sensie, no, nawet Gombrandy gom się ma serial język, oglądam, to to prawda, tak, te neologizmy czy coś. Ale ja teraz mam tak, że nawet jak mi się film nie podoba, który wymaga no chyba najmniej wysiłku ze wszystkich rozrywek, no teraz to mógłbym szukać kolejnych, bo na pewno się znajdzie, ale ale wiesz, no, że jakby nie wymaga żadnego wysiłku zaangażowania, tak jak na przykład czytanie czy nawet granie. To, to jak po 20 minutach, pół godziny mi się nie, po, nie podoba, to... Czas... Porzucasz filmy? Porzucam czasami. Kurczę, ja jeszcze nie dojrzałem do tego. Jak już zacznę oglądać i nie zasnę, to staram się obejrzeć uh -huh. do końca. Nieważne, co to jest, ale... Ale może to jest dobre, już z książkami i tak nie znaczy, mam. Znaczy, wiesz, no musi być naprawdę to, to złe takie, ale... Ale często są rzeczy, które jakby, no ja wiem, jak to się skończy, wiem czego się spodziewać, nie podoba mi się, jak to jest zrobione, czy coś i, i szkoda mi trochę czasu. No, rozumiem cię. Jak już ale... mówiłem, jesteś stary, to jakby... Nie... No, no tak. Jest... Jeszcze nie tak, nie na tyle stary, żeby były takie żarty, jak o Waltku Nowaku, ale, ale już, tak, I'm getting there. że Masz rację, to jest bardzo ważna kwestia, wydaje mi się, że ludzie czytają to, jak są niedojrzali jeszcze. Ja czytałem zbrodnie i karę, jak byłem starszy, jakoś tam, nie wiem, czy, na, czy po studiach już, czy coś i mi się bardzo to podobało. A jak mi kazali to czytać w liceum, no to takie miałem, no dobra, no, na znaczy, porządku. Tak, jest, no to jest, już jak czytają Mistrza i Małgorzata i najbardziej cieszą się z tego miejsca, kiedy kot podaje spirytus. To jest najważniejsza <laughs> część tej książki, no kurwa macie, to jest okropne. Ale z drugiej strony taki władca pierścienia, moim zdaniem zyskuje na tym, że się czyta go jak się jest młodym, bo jak to, jak jesteś już dorosły, tak. To jest książka dla dzieci jednak w gruncie rzeczy. Może nie, nie, nie stricte, tylko i wyłącznie. To jest trochę, wiesz, jest tam mnóstwo jakichś wątków, które dla dorosłego człowieka również są wartościowe. Mm -hmm. Ale to jest trochę książka dla dzieci, albo z gwiezdnymi wojnami, tak mam. Ja gwiezdnych wojen nie, nie znoszę, nie mogę oglądać, bo nie oglądałem się jako dziecko. Aha, no, I to, tak. jest, to jest bajka, nie? I te przejścia są takie śmieszne, to jak fantasy, w Power tak. też tam w ogóle porobione, więc. Jakby, co, co, jak w Power to, nie, nie, nie wiem, czy pamiętasz, ale, ale w sensie montaż jest tak zrobiony, że. że są tak, coś tak. Z to... prawo, w lewo, z góry, na to. No kurwa, jak w PowerPaincie prezentacja to wygląda czasami. Tak, ale, się, ale nie, się raczej się nie stosuje. Ale jak to puścisz, to go to w ogóle nie interesuje, tam jest montaż, tylko właśnie ta historia go wciąga, nie? a dla mnie ta historia nie jest wciągająca. Poza tym też słyszałem, że Gwiezdne Wojny to jest jedna z, nie, z niewielu rzeczy na świecie, której nie musisz mm, obejrzeć, ani przeczytać, żeby znać na wylot. znaczy, że to jest tak popkulturowy już jakby jakaś jednostka, tak. że znasz całą fabułę, znasz y, cytaty z tego filmu, znasz wszystkie postaci, a mogłeś nigdzie nigdy nie wiedzieć tego na oczy. Mhm. Więc, więc nie trzeba już tym nie jest, nie jest, trzeba tak, oglądać tak. Wojny. Nie trzeba oglądać Już znasz Gwiezdne Wojny, nawet jak nie oglądałeś, to już znasz wystarczająco. No każdy wie, kto to jest Vader i że, i że Luke był jego synem, tak? I tak. to jest w sumie. I każdy już przekręca ten cytat? Tak, no, A, ale tak, jakby. Tak. z jest ludźmi, którzy je widzieli, nie? Ale to już tak. To tak samo z, z Casablanką jest zawsze chyba. Tylko u nas się tego nie cytuje, ale jest playdegencem, które nigdy nie padło w filmie, tak? Ale nieważne. Słuchaj, może pogadajmy trochę jeszcze o tej, o tej komedii, zanim się zamieni w kącik bibliotekarza i, i właściwie o ten, o twoich początkach, bo ja rozumiem, że ty robiłeś dużo jakichś innych rzeczy wcześniej, tak? Mówię, że pracowałeś w radiu? Tak, tak. Znaczy, mm, może inaczej. To było tak, że ja najpierw poznałem stand-up jakiś bardzo dawno temu, w sensie przez pamiętam, że jedna z pierwszych rzeczy, którą widziałem to na pewno był Eddie Murphy, nie? Tak? Eddie Murphy bo, to jest jakby, bo to jest jakby już Eddie Murphy. <laughs> to, jest, to jest stałe, ale pamiętam też, że Rowana Atkinsona bardzo szybko widziałem w Aha. jego stand-upowych rzeczach i, i Pablo Francisco jeszcze i to były te czasy, kiedy nie było specjalnie YouTube'a i nawet nie było jeszcze Torrentów, tylko było to na Emule nie wiem, czy pamiętasz Aha. Emule? Pamiętam, tak. Pamiętam, że ojciec mi ściągał jakieś rzeczy bo mój ojciec w ogóle jest fanem Monty Pythona i też jeszcze mhm. Monty Pythona szybko poznałem i zacząłem jakby oglądać te amerykańskie tam coraz, coraz bardziej drążyć, drążyć jakieś tam kariny wpadły jakieś hiksy, potem jak zobaczyłem Louisa C.K., to już w ogóle się zakochałem, ale ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w ogóle w Polsce można to robić. Mhm. I potem zobaczyłem w telewizji. Czyli mówimy o taki okres od 2000... Piątego? Tak? 2005, coś takiego, Aha. może być, może być. O, to było nie, to byłoby więcej niż 10 lat już. To może 2008, 2007, okay. coś takiego, bo w sensie. O 2009 chyba już był YouTube, tak? Czy nie? Aż znaczy nie, YouTube było, Ale... YouTube, YouTube był wcześniej, tylko nie był tak rozpowszechniony, w sensie, tak. że ja nie siedziałem na YouTube, tak w domu po prostu. Nie, no, oczywiście. A dużo tak. częściej siedziałem właśnie na emulach, ściągałem jakąś muzykę, tak. albo jakieś filmy, no i przy okazji ściągałem jakiś też stand, up właśnie. Pamiętam, że na pewno jeden z pierwszych, który się obejrzałem w całości, to był Pablo Francisco, tam któryś no. jego. Nie? I tu w ogóle uważałem, że to jest najlepszy rzecz na świecie. Przecież to jest i ten typ, jest śmieszny, i w ogóle kolegą, kolegą to pokazywałem, i oni, ale super, w ogóle gdzie skąd ty to masz? Jakie to jest super, na płytach to przynosiłem. A teraz okazało się jednak po latach, że to nie jest takie najlepsze. Tak jest no z tymi tak. lekturami w szkole. No jasne. No i, w każdym razie, i jakby tym byłem z I nie właśnie nie miałeś nic inne nic w tym stylu, ani lepszego wtedy, wtedy nie? No tak. I... W sensie ktoś taki jak Pablo Francisco to był... E... To był kosmos, Rewenemen, wiesz. Bo nigdy, nie widziałeś nigdy kogoś, kto robi coś podobnego. Jasne, to nie był, wiesz, Jerzy Kryszak w Opolu, tylko tak. to był nagle typ, który w ogóle nie wiesz, że przeklina i mówi śmieszne rzeczy, robi te wszystkie głosy, Aha. strasznie skacze po tej scenie, więc Poci się, to, było, to najważniejsze, bo, bardzo tak. się poci. Więc to było bardzo interesujące <laughs> wtedy I, i, i tego trochę oglądałem, no ale ja nie wiedziałem w ogóle, że w Polsce coś takiego się, coś takiego się dzieje. czy znaczy, wiedziałem, że no jest jakiś Marcin Daniel, nie Aha. tego typu rzeczy, ale w którymś tam roku, jakiś tam później trafiłem w końcu w telewizji, na, nie pamiętam czy HBO czy Comedy Central to było Ty. tego. I pierwsza osoba, którą zobaczyłem z Polski robiąc to stand-up, to był Czarek Jurkiewicz. Aha, no tak. I on miał wtedy jeszcze takie, takie afro trochę takie. Tak, no, włosy. włosy. I. i Zobaczyłem tego 30 sekund i uznałem, że nie da się tego oglądać i wyłączyłem to po prostu. Także pozdrawiamy Czarka bardzo serdecznie. 30 sekund to nawet chyba nie dałeś mu jednego żartu opowiedzieć. Pierwszy żart, okay, rozwalił mnie na łopatki, bo on wychodził i tam był jakiś dym, coś takiego, a nie pamiętam, w to był program. Tak? Może źle to pamiętam w ogóle, może sobie to dopowiedziałem. I on powiedział jakiś żart z marihuaną, że o, żebyście wiedzieli, co my tam jaramy, czy coś takiego, ja coś... coś... I nie uzałem, nie, nie o, pamiętam o, tego nie, zupełnie. Nie, nie. To ja nie będę tego oglądał jednak, to ja przełączę, może, może, jest, <laughs> może jest kabaret akurat na jedynie. Ale to prostu. jest fajne, bo tak pokazujesz, jakby, jakby jak, mi się wydaje, jak wiele osób odbiera, czy pierwszy raz... Y... No, pierwszy raz odbiera komika czy cokolwiek. To jakby bardzo mało masz czasu, żeby zrobić dobre wrażenie. To jest, to jest chwila, zwłaszcza tak. kiedy jakby jeszcze nie wiesz o tym, o tym, że ten komik może mieć jakieś swoje pół godziny, albo ile będzie trwał ten występ, tak. albo że on w ogóle robił jakieś występy. Dla mnie to był jakiś typas, który nagle mówił po polsku i wyglądał podobnie do kogoś, kto robił stand-up. Mhm. Zatrzymałem się na chwilę na, ten, przy tym pilocie od telewizora i tak na chwilę, a to dam mu szansę, dam mu szansę. Nope. Mhm. I wyłączyłem to po prostu, czy przełączyłem coś innego. I potem od Długo, długo lat mi zajęło, zanim w ogóle dowiedziałem się, że rzeczywiście w Polsce się to jakoś kręci, bo ja pierwszy raz wyszedłem na scenę w czerwcu 2000. 15? Ja jestem 3 no. lata na scenę z Haczkiem, więc jakby tak. to jest... I to mówię o moim pierwszym Open Mic'u w ogóle, nie? Tak, A jeszcze mieszkam w Olsztynie, gdzie za to, to często to, ktoś bardzo ładnie Mieszko powiedział, jak chcę mieć Open Mic'a, to sam muszę sam zorganizować. No tak. Nie ma tak, że ktoś przy, przyjdzie na Open Mic'a, którego ktoś zorganizuje, bo nie ma tego KTOSIA, chociaż ten pierwszy był akurat nie organizowany przeze mnie, tylko po prostu jakaś babeczka to organizowała. Aha. I było spoko, A, podobało mi się. Tak. Ale nie, bo chciałem po prostu hmm. wrócić tak, do, tak, jeszcze tak. przed stand-up co robiłeś wcześniej? Ty w ogóle pochodzisz z Olsztyna? Nie. Ja pochodzę z Biskupca, to Aha. jest 40 kilometrów od Olsztyna, okay. ale już do liceum poszedłem do Olsztyna, czyli do tego okay. średniej wielkości miasta wojewódzkiego naszego pięknego. Tak. I tak już od, od liceum mieszkam, czy od 16 roku życia, mniej więcej chyba coś takiego, mieszkam w Olsztynie. Aha. I tam byłem oczywiście w liceum, a potem poszedłem na studia. I już na studiach jakby złapałem trochę wystąpień publicznych, bo ja hmm. studiowałem filozofię i jestem magistrem filozofii. Hmm. Czemu gratuluję, nie? Gratuluję, na, bardzo nawet bardzo. byłem dwa lata na doktoracie, ale nic z tego nie wyszło. I to może i dobrze. W każdym razie, ale tam była okazja, żeby jeździć po Polsce na konferencje naukowe i tak. wygłaszać swoje referaty. Na właściwie jaki temat był konferencji, mogłeś się coś dopasować, a jak jeszcze kogoś znałeś w organizacji, to nawet twój temat nie musiał być jakoś hiper powiązany. Możesz być jakieś tam... O czym chciałeś mogłeś powiedzieć przez po prostu na 15 minut przed ludźmi i po prostu dostać jakiś feedback od razu okay. od nich, czasem naukowy, czasem nienaukowy. I to mi się osobiście podobało, w sensie to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą można robić na studiach, moim zdaniem, po prostu jeździć po konferencjach, bo zazwyczaj jest to za darmo, albo ci zwraca po prostu uniwersytet jakąś kasę za to, za jakieś przejazdy. Okay masz parę dni w innym mieście, poznajesz mm. ludzi z innych ośrodków po prostu, wiesz, uniwersyteckich i tam sobie przez cztery dni macie integrację plus konferencję. No tak. I to jest, to jest mega klimat i możesz wtedy właśnie trochę powystępować publicznie, tym bardziej, że jakbyś oglądając po przykład, nie wiem, jakiegoś Luisa CK czy kogoś wcześniej, no to już próbowałem przemycać jakieś żarciki tak? po prostu tak? do tego. O, czasami takie zżynki na maksa, po prostu jeszcze wiesz, robiłem, ale ci ludzie tego nie znali, więc wiesz, wiesz, wiesz. I to nie był standem, tylko konferencja naukowa, nie, rozumiem, prawda? Rozumiem. Tak, tłumaczmy się, 10, top 10 uzasadnień, plagiatu. Ale tak, no rozumiem, rozumiem. I to mi się bardzo podobało. I potem jakoś tak wyszło, że w tą filozofię i te studia się bardziej zaangażowałem. Po prostu mega się w to wkręciłem i bardzo się cieszę, że tam trafiłem, bo przez przypadek trafiłem na tę filozofię tak naprawdę, ale bardzo się cieszę i dostaję się propozycję z kolegą Włodkiem Hołostiakowem, którego bardzo pozdrawiam z tego miejsca, żeby prowadzić audycję w radio o filozofii. Aha. Okay. i w naszym uniwersyteckim WWMFM tak. i okej, okay, pomyśleliśmy, że zrobimy audycję o filozofii, ale że to będzie w chuj nudne, jak będzie to po no, prostu o filozofii. Sorry, ale chciałem powiedzieć, że ja mówię, kurwa, pierwszy raz słyszę coś takiego, różne rzeczy w radiu słyszę ale... Więc no, zrobiliśmy no. z tego po prostu audycję filozoficzną rozrywkową Tak, tak. i na początku mieliśmy tam godzinkę z piosenkami, a potem dostaliśmy dwie godziny po prostu o 15, tam chyba w czwartki z tego co pamiętam. I już na początku nagrywaliśmy tak zwane puszki, czyli musieliśmy się nagrać, żeby oni zobaczyli w tym radio, czy to jest fajne, czy nie fajne, ale potem już na żywca. I braliśmy jakiś temat tygodnia, na przykład, nie wiem, albo coś się wydarzyło, na przykład wyszedł jakiś film superbohaterski i wtedy mm -hmm. gawialiśmy o superbohaterach w jakichś kontaktach filozoficznych, albo był, nie wiem, fajna była kiedyś taka inicjatywa Marsz Szmat, to była A, taka feministyczna. No to stare, no to jakby jakby nasz roboczy tytuł audycji okay, było okay. szmaty się szmacą, a kurwy się kurwią, nie? I o tym, oczywiście nie mogliśmy używać takich słów, znaczy szmaty mogliśmy, ale na, na, na antenie, bo to było w środku dnia i to jest dotowane z uniwersytetu i w ogóle, okay. ale już porozmawiać o tym na przykład właśnie, jak to z naszej strony wygląda, jak możemy to podpiąć pod jakąś filozofię albo pod w ogóle jakąś taką naukę społeczną, uh -huh. tego typu rzeczy. No i dwa lata to prowadziliśmy I także przez dwa lata się można dużo nauczyć w radio i polecam każdemu w ogóle, że będziemy mieli okazję w ogóle mówić do mikrofonu się nauczyć, to jest... No tak. mówi się trochę inaczej niż normalnie po prostu i ludzie tego nie wiedzą. A przy okazji nauczyłem się realizować po prostu audycję, właśnie obrabiać dźwięk, gdzie tam dodać dynamiki, gdzie tam podbić basy, tego typu mm -hmm. rzeczy. Więc to było mega jakby, yy, doświadczenie i czasami jeszcze bywam w radiu tam naszym, tam jakieś audycje, tam coś, bo oprócz tego, że powiesz audycję w radio, no to Teoretycznie powinieneś uczestniczyć w życiu tego uniwersyteckiego radia. Ja nie mm. byłem z dziennikarstwem, więc nie musiałem chodzić robić jakiś głupich sąd po, po prostu, po kortowie, O, tłusty czwartek, ile pączków pani się zjadła? I tam <śmiech> mówię, o ja to zjadłem siedem, a ja to zjadłem osiem. no kurwa, studenci e, dziennikarstwa muszą to robić. No tak. Ale wiesz, na przykład mogłem sobie pójść na wystawę jakąś i zrobić wywiad tam z artystką, tam że z Nieznalską kiedyś przeprowadzałem jakiś wywiad, więc Aha. jakoś jakieś duże nazwisko przyjechało, to mówiłem, że ej, jak coś, jak coś, to ja to biorę, po prostu biorę sprzęt z radia i sobie idę tam wchodzę. Albo na przykład wywiad z Abelardem Gizą, Kaśką i i, i Kasprem, jak byli w Olsztynie Aha. kiedyś w takim małym klubie Klawamanu, to sobie też tam wbiłem po prostu, żeby zrobić z nim wywiad. Tej. I wywiad był spoko. Oczywiście I... miałem część pod tytułem nagraj nam coś do popołudniówki, a to był wiesz Prima Aprilis, więc czy komicy robią sobie żarty? <laughs> I tam oni próbowali jakoś odpowiedzieć to mhm. było te pół, pięć minut po prostu, które szło tam do jakiegoś podsumowania dnia, a resztę sobie wziąłem po prostu, tak, nie wiem, z godzinkę pogadaliśmy, do, do audycji sobie wziąłem fragmenty mhm. z tego, więc mogłem połączyć przyjemne z pożytecznym. A po tak. poza tym też wiesz, audycję o muzyce, nie wiem, przynosisz jakąś płytę i możesz o płycie opowiadać przez tak, żeby przez, w sumie trwało to półtorej godziny, czyli no... Tam ma zawsze 50 minut, do tego masz 30 minut zagadać po prostu między piosenkami. Zajebista sprawa, nie? Można tak. się wyżyć bardzo w radio, więc polecam wszystkim. Tak, nie, to jest fajne. My jak y, y, prowadziliśmy audiokompost Compost w, z Adamczykiem i, i Unrugiem w tym y, w kampusie, w Radio Campus, to, y, to właśnie tam było dużo, śmiesznie było, ale właśnie na przykład nie mogliśmy za bardzo muzyki wybierać, bo oni mają tą swoją playlistę i Naprawdę i nie mogliście muzyki no wybierać? No nie coś tam wybieraliśmy czasami, ale to nie jest tak, że ja mogłem przy, przynieść cokolwiek i oni by to puścili. E, może nawet ale wiesz, no jakby to za dużo dla mnie było obostrzeń trochę mhm, takich, rozumiem. że, wiesz, treściowych oczywiście też, no już to pomijam, że, że jakby no pewnych rzeczy nie można mówić, no bo to jest właśnie radio, wiesz, jakieś tam pół... Y, Półpubliczne czy cokolwiek. No, my akurat mieliśmy, ale trafiłem dobrze, bo wystarczyło, że wypełni, wypełnisz za xy sam. I możesz wnieść, wszystko, co się żywnie podoba. Aha. I jest jeszcze masa rzeczy, które puszczałem w Radio i ZX, nie są wypełnione, bo nigdy tego nie zrobiłem. Mhm. Bo na ciężko było znaleźć, kto jest autorem tekstu, a kto jest, bo to jest jakieś, jakieś niszowe rzeczy, ale puszczałem w ja puszczałem openingi za nim po prostu w radio o 15. Tak. No, czemu nie właściwie? No, tak. Bo pasowało mi na przykład, że tego dnia. A że Włodek jest, z którym prowadziłem jest specjalistą od muzyki country i prowadził jeszcze audycję o country, więc on przynosił się dużo swojej muzyki. Ja przynosiłem dużo swojej robiliśmy taki mishmash i to też było mega. No, wtedy Can Country i anime, tak? Country, anime, potem jakiś Behemoth poleciał, Aha. potem jakiś Tupak, bo ja Tupaka bardzo lubię, więc tak. jakby, mieliśmy pełną jakby wolną rękę, chociaż kiedyś jak puściliśmy Hadawaya, What is Love, jak mieliśmy audycję o miłości, Aha. to aż ta naczelna przyszła pytać, co my odpierdzielamy w ogóle w tym radiu, ale tak pozytywnie raczej, że, wiesz, że jesteście crazy, ole, że te Hadawaye puszczacie. A, a, tak myślałem właśnie, że co? że to, a, to jest takie... To się tak kojarzy już teraz jakoś czymś, nie wiem, komediowym niemalże, tak? Czym? No tak, że to było Czym? dziwne usłyszeć to po, tak. po prostu w trakcie dnia, wiesz. Bo to jest jednak rajd uniwersyteckie oni no dbają dobra. o to, żeby ta muzyka była tam dobra. Znaczy, to nie, nie puszczają tego, co w RMF-ce. Po prostu jest tam parę osób, które nad tym czuwa rzeczywiście jakiś tam dyrektor programowy, czy jakiś dyrektor muzyczny. Więc ja no, nie mieli, musiałem przynieść własną MP3, bo nie mieli w ogóle w bazie, nie? więc no musiał, tak. musiałem wypełnić za X na a więc jakiś cash od nas dostał. Ja nie wiem, jak, jak nie można, jak można nie mieć tego utworu, no to jest przeoczenie, ale okej. Okay. Ale czyli ale był moment, w którym prowadziliście tą edycję na żywo, czy to zawsze było nagrywane wcześniej? Starem nagrywane były może trzy pierwsze, a potem cały czas chcieliśmy na żywo. Okay. Cały czas chcieliśmy okay. na żywo i realizowaliśmy się sami i, i... To fajnie, I... fajnie. Więc spoko. Nauczyliśmy się też na przykład, że piosenka, która ma 5 minut jest świetna, żeby wyjść na papierosa z radia. A yes. ja piosenka taka na 4 minuty, to na przykład Włodko jej wystarczyła, a mnie nie, bo ja palę setki, nie? Więc <laughs> Włodek wtedy wracał, coś zagadywał, ja, ja przychodziłem w trakcie, bo po prostu, jak już, już trzeba było mówić do mikrofonu. Wow, a, takie nie, jest... audycji, a takie radia uniwersyteckie bardzo potrzebują audycji mówionych, żeby się właśnie odróżnić od tych e, jakichś, takich RMF-ek i innych zetek. ek tak. Więc jak, jeżeli jesteś studentem, drogi słuchaczu, to totalnie uderzaj do Radio Uniwersyteckiego z jakimś pomysłem i prawdopodobnie Cię przyjmą. Nie wiem, jakie będą obostrzenia właśnie co do muzyki albo tematyki, ale jeżeli trafisz tak dobrze jak ja na UWM FM, to po prostu zrobisz mnóstwo doświadczenia, jeszcze potem sobie do CV wpiszesz. Jasne, tak. To jest, doby, to jest dobry pomysł, żeby się nauczyć czegokolwiek o, o realizacji, czy, czy audio, czy coś tam. Nie? To jest fajne. Ja myślę, że może być nawet sporo chętnych w tej jakiejś, na większych uniwersytetach, ale może się mylę. Może ludzie są zbyt zajęci kształtowaniem się na zarabianie pieniędzy. Co Z tego, co wiem, do chętnych jest zawsze wszędzie mało strasznie, bo to jest też pewne zobowiązanie. To no tak. się zobowiązuje, że co tydzień, jeżeli wpiszesz się w ramówkę, co tydzień no ja masz tam być. Jeżeli nagrasz coś wcześniej, to ma tam być przygotowane to po prostu tak. i nie ma, że zachlejesz i nie przyjdziesz albo coś, bo no, jednak wtedy możesz po prostu zostać wyrzucony najwyższej w świecie z, z tego radia, więc, więc myślę, że ludzie boją się zobowiązania, ale też boją się mówić do mikrofonu, bo właśnie no tak. jak się nagrywasz, stary, to jest straszne, bo ty się nagrywasz, potem to przesłuchujesz, chcesz to poprawiać 8 razy, wiesz, chcesz to po prostu wymienić, czy to jest dobrze, czy nie, i się denerwujesz. Jak lecisz na żywo, to 5 minut po wyjściu z radia już nie pamiętasz, co mówiłeś i wiesz, ale ludzie tylko słuchali tam, gdzieś, tak. tego, gdzieś to pamiętają, ale ty ale masz większy luz. Na żywo właśnie to jest okej, okay, bo niby to śmierć to ale w internecie trochę mnie to przeraża, natomiast na co dzień zupełnie o tym nie myślę, ale jest to... Nie chcę dawać nikomu pomysłów, ale no, gdyby ktoś na przykład chciał zmontować moją wypowiedź, w której mówię coś, czego nigdy nie powiedziałem, to pewnie nie miałbym z tym większego problemu. U ciebie teraz ja na mam... a przecież mnóstwo jego głosów jest w internecie. Tak, no ja mam bardzo specyficzną rytmikę, więc to brzmiałoby nienaturalnie, <laughs> ale yy, w sensie ja mówię tak jakaś kurwa powoli i nieregularnie, ale, ale jakbyś chciał coś yy, manipulować, to, to nie ma problemu. Na szczęście, dlatego zawsze się zastanawiam, czy to cieszyć się, czy martwić, że stosunkowo jeszcze nie, że to nie przeszło do jakiegoś masowego odbiorcy, bo niektóre rzeczy, które tu mówiliśmy, to takie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem czy one powinny wychodzić na szersze światło dzienne, nie? No, no, zawsze ale... można Cię postawić w złym świetle, a właśnie Ciebie tak. mówisz powoli, łatwo by zmontować, stary, żeby to brzmiało dobrze. Pewnie tak. Jak ktoś mówi tak szybko i napierdziela, to wiesz, trudno mu tam wtedy pół słowa uciąć albo coś takiego, a Tobie, stary, nie to żywe. robisz pauzy między słowami, to zaraz Ci mogę zmontować. Tak, nie, masz rację, rzeczywiście. Może po prostu, może ja myślę tak, że ja mam trochę ucho do tego i słyszę, kiedy coś jest zmontowane, zresztą jak, jak w radiu... Y Słuchasz reportaży czy coś, to tam, prawda, to dobrze to słychać i ty też to wiesz, ale, ale większość osób pewnie zupełnie nie zwraca na to uwagi. Zresztą nie wiem, to jest już chyba teraz na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, że jak parę lat, wyszedł, parę lat temu wyszedł taki filmik przy udziale tego Jordana Peela, gdzie zrobili Obamę mówiącego różne dziwne rzeczy... Żeby pokazać ludziom, mhm. że jakby jak łatwo jest teraz y, zmanipulować, y, stworzyć materiał czy fake newsy i tego typu rzeczy, nie? Ale to jest jakiś e, nowa rzecz? To było jakoś tak, że on, on podkładał głos do... Y, nie, nowa, no właśnie to było chyba z, To mogło... Pewnie kiedy on był prezydentem jeszcze, czyli co? Trzy lata temu, nie? coś no, takiego. Coś no w takiego, każdym razie nie. chodziło o to tylko, że on tam podłożył ten... Y, Głos Obamy, swój głos Obamy, no nie jest idealny, ale można się nabrać. A y, natomiast wiesz, no jakoś tam cyfrowo z, zrobili kompozyt aktora z jego cyfrową, stworzoną twarzą, i no nie jest to takie oczywiste, że. że, że, nie, no, że zwłaszcza, jest... że masz to w jakiejś słabej jakości gdzieś na telefonie, tak, jesteś w, nie wiem, w Maroko i angielski nie jest twoim pierwszym językiem, no to totalnie możesz się nabrać. A to poszło jeszcze tak. dalej, bo nie wiem, czy wiesz o tych, zna... słyszałeś o deep deepfakeach. No, no e... tak, no to właśnie chyba o to chodzi, ale no, nie wiem, co masz na myśli. Mam na myśli filmy porno, rzecz jasna. Aha, okej. Okay. Jest taki z Gal Gadot, który Aha. jest przerażająco dobry. Tak? Stare, no jeszcze 2 trzy lata i będzie można zrobić... Zwłaszcza, jeżeli ktoś ma bardzo fotografowaną twarz, znaczy z różnych ujęć można po prostu brać te no źródłowe tak, rzeczy, jasne. tak właśnie jak aktorzy, jak politycy. Za, za parę lat będzie można zrobić wszystko z tym po prostu i wmówić, po prostu napisać historię na nowo, że tak naprawdę Obama to mówił, że jednak ten Kuklustan to jest spoko i jakby on nie ma nic do no. tego, biały to jest jego ulubiony kolor. I totalnie będzie można to zrobić i nawet jak, jak będziesz wiedział, to będzie jeszcze tak taka ta dolina niesamowitości, że to jest takie, że trochę niepokojące, bo to trochę wygląda niepokojące. Tak. Jakby twój mózg odbiera to, że coś jest tu nie tak, mhm. ale to zmierza do czegoś takiego, że to będzie nie do, nie do odróżnienia. No tak, tak. Ale czy... polecam ten z Gal Gadot. <laughs> Spoko, nie, nie, nie robi to na mnie wrażenia, ale chyba muszę obejrzeć, tak, z powodów for research. Jak to się... <laughs> for academic purposes. Dokładnie, ale no nie wiem, kiedy nam się uda pokonać, znaczy nam, tak mówię, jakbym miał jakikolwiek wkład to <laughs> zamiast po prostu siedzieć i biernie konsumować, ale kiedy się uda pokonać tą właśnie... Tą dolinę, jak mówisz, tej niesamowitości, to, Dalej. Tak, to jest, to jest. chyba ten taki najtrudniejszy krok. To jeszcze myślę, że to będzie długo jeszcze trwało. No, o może ja się myślę, mylę. że krócej niż nam się wydaje. Mm -hmm. W sensie, że to idzie tak teraz szybko i Bo też pomyśl, o ilu rzeczach my w ogóle nie wiemy, które już są dostępne, wiesz No masz jakiejś... rację. Ale jeśli chodzi o grafikę komputerową, to mam wrażenie, że jest taki teraz jest najmniejszy już, jakby przyrost jakości co do mocy obliczeniowej. Nie? Niby ten sprzęt jest coraz mocniejszy, ale już ta grafika y, bardzo mało się poprawia. Mm -hmm. Że znaczy... mieliśmy ten skoki tam przy kryzysie, ta. czy jak on się tam nazywał, czy, czy była taka gra kiedyś, kryzys, chyba się nazywała, która miała taką wyjebaną trawę, Aha, że ta. wyglądała jak prawdziwa. I ta gra ma z 10 lat w tym momencie. I... Ta trawa no... nie poprawiła się specjalnie w tym no, wszystkich grach. No nie, pewne rzeczy się, myślę, że najbardziej się jakieś takie tekstury, nie wiem, jak patrzę na wygenerowaną twarz i tam są te pory i włosy i wszystko to, to robi wrażenie. Ale jeśli chodzi o... Realistyczność takich rzeczy jak oczy, mimika czy coś, no to tam jest jeszcze duża właśnie, duża przepaść moim zdaniem. I myślę, że tu już właśnie w tym momencie może, no patrząc na ten The Last of Us, na przykład, tamtą Ellen Page zrobili po prostu świetnie, no tak. ale to chyba już jest bardziej, przychodzi właśnie nie ze strefy tego, jaką mamy moc obliczeniową, tylko jak artysta do tego usiądzie. Bo to jednak trzeba mieć to, wiesz, możesz mieć najlepszego programistę, on też nie zrobi tego tak dobrze, jak może zrobić to artysta malarz, na przykład, który po prostu wie, gdzie to światło cienie i jak je tam ułożyć, żeby to wyglądało tak. bardziej Więc myślę, że to przejdzie właśnie do bardziej artystycznych rzeczy. Jak te Telltales'y robili tam te swoje jakieś, jakieś rzeczy i one wyglądały często lepiej niż, niż gry, które wymagały nie wiem, większego, lepszego sprzętu. Bo po prostu był na coś innego położony nacisk. No tak, nie. Teraz jest bardzo dużo gier, które no, wykorzystują jakiś trochę inny styl. Nie masz rację, tak. Zresztą no to jest ciekawsze, no bo ile można oglądać realistycznego kolesia, który wygląda jak Nathan Drake? Oni wszyscy, kurwa, wyglądają identycznie. To jest po prostu biały, dobrze, dobrze zbudowany typ. O, o szatynowo, jakiś ciem Identyczne mają mordy nawet, to jest dla mnie takie dziwne trochę, że... Czy, czy sam myślę, że po prostu wzięli tych wszystkich aktorów filmów, akcji, zmiksowali i wyszła ta twarz po tak, prostu. Tak, może tak. Ciekaw jestem, czy oni robili jakieś, jakieś obliczenia, kto jest najbardziej reprezentatywny dla przeciętnego... Y... Biała no bo to Z, nawet nie jest kim się możesz odbiorca, to taki sami Z kim się możesz tożsamić, że To tak. ja jestem tym Drake'em. Totalnie, to jestem ja. I siedzę i wpieram te chipsy i gram w te grę. Paciak <grym> skacia, kurwa, paciak skacze. <kurno>, Szczelam <grym> zawsze to celu. No tak, no, to też trochę jest ciekawe, dlaczego. No ale też wchodzimy w tak nerdowskie tematy, bo chciałem powiedzieć po prostu, że skąd się wzięło, że akurat ten typ jest reprezentatywnym, przeciętną, przeciętną postacią w akcji, no bo to nie jest tak, że to jest przeciętny odbiorca. Tylko jeśli patrzysz na północnoamerykański wycinek wiesz, kontynentu i populacji, no to okej, okay, ale ale jak weźmiesz pod uwagę konsumentów z całego świata, no to, nie, no to nie ma sensu już wtedy. Nie, no właśnie to ma jeszcze sens o tyle, że dla konsumentów, że jakbyśmy grali w cywilizację, to Stany wygrały kulturowo i wszyscy kojarzą aktora z tak. filmów akcji po prostu z filmami akcji. Znaczy nie no dobra, to nie, nie, rację, nie tak. trzeba być podobnym do Stallona, że wiedzieć, że Stalon to jest film, z filmu akcji po prostu jakieś Rocky albo inne Rambo. Tak. I dlatego myślę, że stąd to wynika, że po prostu jest, mamy taki już wzorzec kulturowy, że koleś, który jest, nie wiem, e, skacze na linach i w ogóle mhm. odkrywa te wszystkie katakumby, no to jest przecież Tom Cruise totalnie, to musi być Tom Cruise. Mimo, że jest kurdu problem, to Tom Cruise jest najlepszą postacią do tego, no tak. a nie, nie wiem, jakiś. Karim który nas z, z Libanu na przykład. Aha, no, aha. No, jaki tam Karim z Libanu? Gdzie tam, Nie widziałem żadnego filmu o Karimie z Libanu nigdy, a z Tobą Kruzną widziałem z 12, więc coś to coś jest nie gra. No tak, no. Ja myślę, że to się zacznie zmieniać już, ale... ale yy... I dla mnie te przyczyny jakby nie są zbyt istotne, mnie pierdoli, czy to jest polityczna poprawność, czy nie, jakby jeśli wy, wynik będzie spoko i ludzie są z tego zadowoleni, to ja nie widzę w tym nic złego, no ale okej. Okay. Podobno dlatego Keanu Reeves jest e, tak popularny w niektórych rejonach świata, Aha. że on nie wygląda dokładnie jak po prostu, nie ma takich kaukaskich tak. rysów. Tak, nie wiadomo, z... skąd on dokładnie mogły jest... być mieszanką Azjaty z czymś i dlatego w niektórych miastach świata jest po prostu bardziej popularny jako, jako aktor. I poza tym tak, to... a człowiek nie potrafi grać przecież po prostu. Kianerwis ma dwie miny. Jakby nie wiem, nie wszyscy skadza. tak mówią zawsze, ale ja... ja nie wiem, czy to jest prawda. No on sporo kiepskich filmów z... zrobił, ale... Czy zrobił sporo kiepskich filmów tak naprawdę? Zrobił kilka mega dobrych, Aha, w których... Na przykład? No Matrix weźmy. No, no właśnie, i tu, jest, tu się zaczynają schody. <laughs> Bo dla mnie Matrix to, no nie jest, to nie jest dobry film, ale to jest, kurwa, zależy jak na to patrzysz. Dobra, no to no. może inaczej. Oglądałeś Matrix tak, Matrixa tak jakoś ostatnio? W sensie jak, nie, ostatnio. No, nie. no właśnie. No. Ale na studiach się czego oglądałem, bo tam wszyscy się jarali tym, Aha. że jakie to jest, wiesz, że to jest właśnie platońska tamta, jak ona się nazywa, jaskinia, ja tam tego nie widzę specjalnie. Aha. W sensie, po film jest strasznie jakby pretensjonalny, tak się mówi, No jest pretensjonalny. Trochę, tak. Natomiast dalej jest Na spoko. Mnie to jest taki dla rozwijających się chłopców film zdecydowanie. Doskonały właśnie, ale, ale w każdym razie jest ważnym ale... filmem, tak Tak, się uważa, Nie, no dobra, no to jest... No, zawsze można się do czegoś przyczepić, masz rację, to, y, to był film tak w jakiś sposób... Ale John Wick ci się nie podobał. Ale też Matrix podpierdolił dużo rzeczy od innych filmów i po prostu sprzedał to opinie, to, to, to jest no, wiadomo. No. Spod, pod, pod, tak, John jest Wicka zresztą. jeszcze nie, nie widziałem niestety, wiem, wszyscy polecają, znaczy dużo osób poleca i obejrzę jeszcze kiedyś. No, ale tam ale... akurat w Johnny Wicku chodzi o to, żeby Keanu Reeves nie miał emocji, więc jest idealny uh -huh. do tej roli, bo nie ma emocji, tej. więc jakby tu się wpasował i ma ciągle tą samą minę, znaczy ma taką, że jest smutny albo jest zdenerwowany troszkę, uh -huh. ale tak troszkę, także nawet nie, nie marszczy brwi do końca, tylko i ma te dwie miny i tego, ale ja tak wam z wieloma aktorami, że naprawdę uważam, że jest duża różnica między dobrym aktorem a złym, że Christian Bale dla mnie też ma dwie miny. I to jeszcze mhm. jedna z, to robi taki ryj trochę jakby miał kaczkę taką robi tego. I to Aha. są dwie miny na Bela dla mnie. Mimo, że też grał w wielu filmach, które są spoko bardzo, ale tak. nie uważam, żeby to był jakiś wybitny aktor. Rozumiem. Niestety, abit, ci... Ale byś dostał w pierdol od niego. <laughs> to jest, to sprawia, On sprawia wrażenie takiego człowieka, który nie, niekoniecznie panuje nad sobą. Ale... Y, tak, no wiesz, no też jakby no twoje fizy tam cię ogranicza co do ról, jakie możesz grać, a tym bardziej to w których cię obsadzą, no. no. to jest tak, zdecydowanie. Ktoś I te... jest amantem, ktoś jest charakterystyczny. Ktoś tak. taki jest klasyczny podział. Poza mam wrażenie trochę, że, por... że jak porównujemy, że ktoś jest dobrym czy złym aktorem, to wszyscy porównujemy do jakiegoś Daniel Day-Lewisa, czy coś, który jest po prostu wybitny. Kurwa nie ma, niewielu jest innych aktorów, takich jak on na przykład. No możemy znaleźć kogoś innego, nie? Ale tak pierwszy no, no co mi przychodzi dobry, do głowy, to jest aktor, który się transformuje do każdej roli nie i wszyscy o kurwa spuszczamy się na ekran jaki on jest zajebisty bo wiesz schód 10 kilo i chuj wie co i mówi innym akcentem ale <ścoughs> ale ale no jest świetne rzeczywiście i myślę że wiesz do tego no też często ci ludzie nie mają chyba możliwości w ogóle yy, zobaczyć nie, nie masz możliwości zobaczyć pełnej ich rangi yy, nie rangi tylko zakresu jakby mhm bo albo gra Batmana, albo gra Batmana 2 i to nie jest, <śmiech> jakby nie, nie wiesz, no. no. ale z jednej strony tak jest, bo wiadomo, że aktor musi pracować z tym, co mu tam da scenarzysta czy reżyser tak. i tam za daleko no, reżyser, no to nie wyjdzie, poducam. ale z drugiej strony są jednak ludzie, którzy grają w jakichś właśnie mega kostiumowych De, Danielo-Dalewisowych sprawach, a mogą przekazać dużo więcej emocji i... I okazać się, że ej, jednak ten typas potrafi coś zagrać, tak. a potem jakby podobną rolę dostaje typa, który jednak nie potrafi czegoś zagrać. I to troszkę widać moim zdaniem, mhm. ale to takim moim zdaniem. Przecież ja nie wiem, czy Tom Hardy jest dobrym aktorem, mhm. bo on ma przez wiadomo, trzy przez czwarte swoich filmów Maryi zakryty, to po pierwsze, tak. więc trudno powiedzieć. Ale widziałem go w tym takim filmie, że on jedzie samochodem przez cały film. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Mad Max? Nie, nie, nie. Ej, to ma dwa takie filmy w takim razie. Nie, no w Mad Maxie Nie, to jakiś... pierwsze, co mi przyszło do głowy. Nie, ale taki współczesny, że on jest jakimś robotnikiem Aha. i jedzie samochodem do swojej... Nie będę, nie będę spoilował, ale w sensie przez film, jest, cały dzień film się dzieje w samochodzie. Nie że cały film się jest to tylko nie kamera na niego. Chyba, I stary, nie... i tam widać wtedy, że ten człowiek potrafi coś zagrać mhm. naprawdę. że Możesz odczytać z jego twarzy parę rzeczy. Tak. I to jest spoko. Także tą hardy może jednak jest spoko. Nie wiem. No, ja go lubię, ale to prawda, że no, wiesz, no mają swoje patenty, ludzie i też się przyzwyczajają do tego. Może też właśnie czasami jest tak, że reżyser tego oczekuje, czy coś. No, tak jak wiesz, no, tak jakbyś oczekiwał, że teraz Deniro Niro przyjdzie. No on już jest prawie na emeryturze, ale Deniro czy Pacino przyjdzie i zagraj, zagraj to tak jakby zagrał, wiesz, Hugh Grant. Nie no kurwa oczekujesz, że to będzie Deniro i wszyscy, którzy oglądają go, Spodziewałem się określonych też pewnie rzeczy. No, to przy Pacinie jeszcze bardziej to widać. Ale pacinę no. już od 20 lat gra, gra tylko siebie. No pewnie tak. No, jest, tak. Po prostu ma to... I tak uważam, że jest najlepszym aktorem wszechczasów, więc jakby ja jestem z tym spoko. Uh -huh. Ale z drugiej strony właśnie widziałem go najpierw w Ojcu chrzesny, a potem w Człowieku z Blizną. Nie? I po prostu tak. są dwie tak drastycznie różne role, które dzieli chyba dwa lata między, między sobą to po, prawne, po prostu. Tak. Więc jakby... A teraz już niech będzie, po prostu niech robi to swoje uaj! ja jestem zadowolony <laughs> z tego w 100%. No dobra. Dobra, a ty... Aha, czyli odpowiedziałeś, bo miałem zapytać, kto twoim zdaniem jest takim właśnie aktorem wybitnym, czy, czy coś, ale... Znaczy, Al Pacino jest moim ulubionym. Jest wybit... Tak, jest też wybitnym. Kurna tak. tam w tym Adwokacie Diabła też. O właśnie, o Keanu Reeves, dobry film z Keanu Reevesem, Adwokat Diabła. Tak, jak powiedziałeś, jak mówisz o tym Keanu Reevesie, to od razu, czy o tych dwóch minach, to mi się też Jason Statham od razu przypomniał. To jest taki twardszy Keanu Reeves, no bo on ale, też nie... Jason Statham to jest aktor w ogóle. No nie wiem, dla mnie Zastanówmy każdy... Się. Dla mnie każdy, kto zarabia na tym jest aktorem, to nie jest tak, że myślę, że to jest taka kolejna kwestia jakby trochę jak z artystą, czy nawet z komikiem, że, że czy, czy to jest sztuka, czy to jest artysta, no kurwa robi swoje, to jest, no to nie, jest, to nie znaczy, że on musi być dobry, nie, jakby nikt nie powiedział, nikt nie powiedział że artysta musi spełniać twoje oczekiwania, żeby nazywać się artystą i tak samo jest z aktorem, no. Są aktorzy, którzy grają y, trochę szkodliwie, chyba się, znaczy, krzywdząco się nazywa ich character actors, że grają ciągle podobną postać czy tę samo, ale niektórzy robią to doskonale i, i, i wiesz, no jakby nic zł złego słowa bym nie powiedział, bo bo wnoszą mnóstwo charakteru do, wiesz, do filmów i, i różnych drugoplanowych ról. Czyli nie chciałem to, jakby opluwać gdzieś na sama, tylko po prostu zastanawiam się, czy on w ogóle bardziej myśli o sobie jako właśnie action hero, rozumiem, czy bardziej tak. jako aktor. Czy on jest bardziej od tego, żeby kręcić te kołowrotki i tam kopać wszystkich i strzelać z pistoletów, no, czy jest... od tego, żeby nigdy nie widziałem nic z nim, co byłoby nie rozumiem. opierało się na kopaniu, jednak. No jasne, rozumiem, ale on też nie jest kaskaderem, więc tak naprawdę on chyba nie robi większości. Tak, też jest, właśnie tak jest. W tym, a, lecz, okay. no dobra, to, blażu, to jest jedna z tych osób, która bardzo dużo tych stuntów robi sama. Rozumiem, okej. Okay. To tego nie wiedziałem, możliwe. E, no widziałem, ja ostatnio z nim widziałem The Meg, film z, re, z wielkim rekinem. Coś słyszałem. Bo ja lubię filmy z, z rekinami, ja, jak tam ostatnio obejrzałem to, ten, tą, z tą Blake Lively, czy coś by taki o, o surferce, która nie może wrócić na brzeg, bo ją tam prześladuje rekin. To no, no, spoko nawet spoko, w kinie to oglądać, więc poszedłem na tego mega i to było, kurwa, to było żenujące na każdej płaszczyźnie, no w sensie przeciętne na, w każdym calu, jakby pod względem scenariusza, aktorstwa, wszystkiego. Nawet tytuł jest taki. Trochę nie wiedział, no tak, to ma być od Megalodona mhm. chyba, tak? Tak, znaczy ja, ja nie widziałem tego filmu, ale słyszałem o nim. To jest w ogóle na podstawie książki chyba, stary. Nie? Możliwe, to zawsze to mnie tak. Zawsze książka. Mnie, zawsze mnie to zaskakuje. Ale chyba jest, to jest śmieszne, bo chyba jest dużo więcej tak naprawdę złej literatury niż filmów, nie? Bo literaturę U, ła łatwiej stary. napisać hmm. i wydać, no. Ale wiesz, że filmów, codziennie wychodzi parę filmów na świecie. Codziennie. No tak, to prawda. Więc nie wiem, czy codziennie wychodzi parę książek na świecie. Pewnie tak, ale byli gdzieś nowych książek. Ja myślę, to że o nowy teraz filmy. tak, szczególnie jak Możesz wydać książkę cyfrowo i niewiele cię to kosztuje, ale yy, masz rację, no. no tak, ale wiesz, nawet tak patrząc współcześnie to może niekoniecznie, ale kiedyś nie było tyle filmów czy w ogóle innych rozrywek i ludzie wydawali seryjne, non stop jakieś kryminały czy coś, których nikt nie pamięta. Ale w większości pewnie są bardzo słabe. Więc, pewnie no. są bardzo słabe, tak. Myślę, że się... Znaczy, wiesz, podejrzewam, że to jest po prostu taki zwykły rozkład gaussa, nie? że tych przeciętnych rzeczy jest najwięcej, jest no trochę tak. tych wybitnych, które wszyscy pamiętamy, i cała też jakby masa tych beznadziejnych, których nikt nie pamięta, nigdy nie zostały wznowione od 1712 roku, Było tylko jedno wydanie w siedmiu egzemplarzach i niech sobie tak zostanie, bo po prostu no tak. to, to było takie dobre. Teraz zacząłem się zastanawiać, no bo, no bo spisanie książki zajmuje dużo czasu, ale wydaje mi się, że robienie filmu. Jeszcze więcej i przede wszystkim za, więcej pieniędzy wymaga i zaangażowania wielu osób. Więcej więc... osób zdecydowanie, no i no. też jakby kasy. To jest to zdecydowanie, to zrobienie filmu jest droższe. Natomiast dla jednej osoby, no nie wiem, czy jest jakaś osoba, która pracuje nad filmem, powiedzmy dwa lata od początku do końca. Każdy pracuje jakby nad swoim, tam ja powiem, montażysta nad tym, aktor nad tym, ale czy jest jakaś osoba, która, tak jak piszesz książkę, pracujesz Aha. nad wszystkim. To nie wiem, bo nie zrobiłem nigdy w życiu filmu, ale z drugiej strony też nie napisałem książki, więc totalnie mogę się wypowiedzieć. Tak. Więc jakby podejrzewam, że obie rzeczy są trudne w swoim własnym zakresie. Tak. No nie wiem, chyba najdłużej chyba pracuje, no jeśli nie reżyser, to producent. No. No chyba, że scenarzysta przez całą długość filmu jest zaangażowany, co zdarza się oczywiście, ale bardziej z takim problemem, Producent w ogóle aktorskim. nie pracuje, co ty mówisz. Producent zbiera kasę na początku i potem no Nie, on tam... odwiedza set, set teraz na, na, no na dobra, tydzień. No zależy jaki to jest producent. Bo jak mówiliśmy o tym, jak się robi te kiepskie rzeczy i ile czasu to zajmuje, to od razu pomyślałem o Kormanie, o Rogerze Kormanie, który potrafił zrobić wiesz, w tydzień trzy filmy na przykład jeszcze wykorzystać e, materiał pomiędzy nimi do innych rzeczy czy coś, jakby najbardziej, jeden z najbardziej chyba ekonomicznych e, e, producentów zrobił tych, tych filmów setki, no i wiadomo no no większość to, to jest do śmieci, ale, ale to jest ale jest, element, jest tego, tak. tej klasyki takiej trochę, co przeszło tam powiedzmy do, do kultowego no trochę jak ze Stephenem Kingiem, który pisze tych książek po prostu na, na no kilogramy tak, tak, to jest i też jest nie wszystko jest dobre, umówmy się jest trochę książek Kinga, które są dobre, jest trochę, które są beznadziejne, a jest trochę, które są średnie, podejrzewam. Nie, nie czytałem jakoś super dużo Kinga. Pewnie Ale. tak. Ja przeczytałem tylko y, tą, jak się nazywa, to wieża czarna Mroczna mrocz, wieża? Mroczna wieża? Tak, no, okay. też przeczytałem w całości. No i tak? Całą serię? Tak. Znaczy wiem potem, że jedynka wyszła, drugi raz jest reedycja, on zmienił trochę rzeczy w jedynce, a, tak. no żeby, o... żeby bardziej pasowało do, jakby do całej historii to tej nowej wersji nie czytałem, czytałem tą starą po mm -hmm. prostu tak ciurkiem. ej podobało mi się super, mega się wciągnąłem, ale filmu nie widziałem ale ale książka podobała mi się mega ja czytałem tą pierwszą i, i, i nie wiem, nie przekonałem się na razie do kolejnych w sensie nie wiem, czy chcę poświęcać aż tyle czasu, żeby się dowiedzieć tak, jest co się stanie z jakimiś ludźmi, którzy mnie średnio interesują ale ten film to można chyba spokojnie cenarować, ja nie wiem. Mi się. Szczególnie jak podobała ci się książka, to myślę, że... Nie wiem. To jest w ogóle dziwne... Po, dziwne podejście ekranizować coś, co ma tam sześć tomów, czy coś, nie? Jest bardzo dziwne strasznie. podejście, zwłaszcza, że mogli przewidzieć, że ta jedynka się nie przyjmie na tyle, że będziemy mieli siedem filmów, nie jesteście Harry no, Potterem, tak, no jednak umówcie tak. się. Więc y, natomiast y, ja polecam to można że nawet, jeżeli jest to trochę przerażające, bo tam się potem dzieją strasznie po prostu postmodernistyczne rzeczy w trakcie. Aha, okay. potem nie będzie to jakiś duży spojr, Stephen King jest jedną z postaci. A, to, w nie czwartym w, tomie. to nie wiedziałem. No tak, bo tam jest przenoszenie się w czasie, w wymiarach, powiedzmy, coś takiego. Tak, tak? I, Więc... in, inne jego książki występują w, tej książce, aha, w, ty, w tym cyklu, on sam występuje w tym cyklu, chyba w dwóch wersjach w ogóle, A, z różnych wymiarów i w ogóle z pomieszanie z poplątaniem. Jest zakończenie też, które jest kontrowersyjne, tak bym powiedział. No to z, zakończenie takiej serii chyba zawsze będzie kon, kontrowersyjne. Tak mi się wydaje, że jakby jak masz oddanych fanów i tam wiele się rzeczy dzieje po drodze w tej książce, to nie jest tak, że ludzie mogą być zadowoleni. To nie wiem. No szczególnie super. jeśli ludzie, którzy czytają tyle książek, yy, są średnio zadowoleni zazwyczaj ze swojego życia, więc, <laughs> więc wiesz, no. To jest tak jak z ludźmi, którzy oglądają cały czas seriale, no chyba. Trochę nie idzie na nie bez, tym, żebyśmy nie, bez powodu. nie zrobili z tego kąciku po prostu filmowo, książkowego Tak, nie wiem, przepraszam, ale jakoś tak no, wyszło. To nie ja przepraszam, to moja wina. To jeden y, wątek za drugim tak się ciągnie. Yy, no dobra, pogadajmy się trochę o stand-upie. Jeszcze trochę czasu mamy, yy, bo nikt nas nie wygania na szczęście. Mówisz, że to radio było najpierw, czy po, w trakcie wcześniej. pomiędzy? Aha. Radio było wcześniej. Może jakoś się to zbiegło to, że ja odszedłem z radia, bo jakby zrezygnowaliśmy z audycji z powodu różnic ideologicznych między mną a Włodkiem. Filozoficznie się tak poróżniliśmy, że nie mogliśmy ze sobą przebywać przez jakiś czas. Teraz jesteśmy ze sobą spoko w ogóle on zrobił logo do mojego kanału i teraz robi drugie, więc jakby z świetnym grafikiem też. Więc już teraz jesteśmy ze sobą spokojni, ale przez jakiś czas nie mogliśmy ze sobą gadać w ogóle, więc zrezygnowaliśmy z radia i jakoś mniej więcej w tym samym czasie właśnie ktoś zorganizował, nie pamiętam jak się nazywała ta dziewczyna, bo ona tylko raz zorganizowała open mic'a w Wolsztynie. I to był dziwny open mic, bo każdy z nas, chyba nas było tam z sześć osób, dostał po 15 minut, co jest w chuj za długo, bo poza, bo był tam Maciek Brudzewski między innymi występował i Maciek był chyba jedyną osobą, która wcześniej była na scenie stand-upowej. Tak Byli sami debiutanci. Tak. Każdy po 15 minut, przed koncertem reggae, a ludzie, którzy przyjęli na ten koncert reggae, nie wiedzieli, że będzie stand-up. Okay. Więc zostali półtorej godziny Najlepsze. takiego wstępu że po prostu to jeszcze było w takiej małej sali, że tam było 40 osób na publice, nas sześciu występujących, był prowadzący, który był menadżerem tego pubu, który był fatalny po prostu mhm. i ja występowałem w drugiej części, bo zrobiliśmy sobie przerwę, bo co kurwa, no może sobie przerwę, nie zrobimy, sześciu ludzi ludzie na ten koncert z reggae mogą poczekać. A w pierwszym rzędzie siedzieli muzycy, którzy po prostu patrzyli na nas, czy nie przewrócimy Aha. im instrumentów, bo scena była bardzo mała instrumenty już były na scenie. Tak. Czyli nie przewrócimy czegoś, a tam, wiesz, to był de reggae, tam jakieś bongosy, jakieś piszczałki, takie różne rzeczy. Mhm, fajka wodna, tak. Tego typu. W każdym razie, no i wiesz, no pierwszy tam wyszedł bomba, po prostu fatalnie, drugi, trzeci i po przerwie wyszedłem ja i miałem dobry występ, w sensie... Bo słyszałem, że niektórzy ludzie mieli pierwszy zły występ, gdybym mm -hmm. miał pierwszy zły występ, to bym już nigdy więcej nie wyszedł na scenę, więc fajnie, że ta publiczność regio przyjęła <laughs> mnie dobrze, bo nawet, powiedziałbym, bardzo dobry występ taki, Aha. że jak, jak na pierwszy to byłem mega zadowolony, tak. 15 minut w ogóle materiału, więc to było strasznie dużo. Tak, gadałeś 15 minut? Tak, nie czytałem z kartki, nic z tego. Ładnie. Wykorzystałem jeden instrument, co tam potem się jednemu z kolegów z zespołu nie spodobało, bo tam miał takie takie cymbałki, coś takiego, ja tam na jeden beat po prostu na puentę, tam cymbałkami coś przypierdoliem i to, to wzbudziło ogólną wesołość, Aha. poza pierwszym rzędem, bo był ziomak, nie dotyka instrumentów, przecież się umawialiśmy, żebyś nie dotykał instrumentów. I pamiętam właśnie, że Maciek Brudzeski tam występował i jemu też poszło, e, też poszło dobrze. Nastrojełeś mu cymbałki. No, to, że tak. Rzeczywiście, kurwa, tak. Ja w sensie to były takie wi wiszące, takie częsy? Tak, tak takie, takie... Okay, to nie nie, nie jak wiem, to jak to się nazywa, nazywa, ale, się też, ale wszyscy znamy ten dźwięk. Tak. Pring, tak, tak, takie. Tak. Tak i potem był jeszcze jakiś jeden typ, który też był fatalny i z tych wszystkich osób, które tam występowały występuje teraz Maciek, występuje ja i jest jeszcze jeden kolega, który czasami przychodzi do nas na open mic w Olsztynie. i to Aha. jest jakby cała reszta zniknęła gdzieś łącznie z tą organizatorką, zniknęła gdzieś w czeluściach historii tak. w każdym razie i tak, no i to od tego się zaczęło w CIA siedzą pewnie wszyscy za wprowadzanie bankowo, za propagandę, zdrady zdradę przeciw reggae, myślę, że to jest, to jest powód bo jest ten jakiś ośrodek delegalizacji regę, ale na pewno musi być jakiś ośrodek przeciwny, no. ośrodek powstrzymywania przeszkadzaniu Tak. i oni ich zawinęli. No, znaczy nie, oni... Bo wszyscy wiemy, że regę jest jakby podstawą, silną podstawą całego COINTEL PRO i jakby tego, e, jak to się nazywało, to, to co Kanye West ma, to sterowanie umysłem. Ja nie wiem, nie wiem, jak się to nazywa A, i MK... się nie wypowiadać, bo ja chcę jeszcze pożyć trochę. Gęba. MK Ultra, MK ja Ultra, to jest pożyć. reggae, to jest Wawa Muffin, to jest MK Ultra w pigułce. no dobra, nieważne. To... Nie no, oczywiście. To, no, to czy... chyba tylko mnie bawi, ale... No, niestety. Ja po prostu dbam o swoje zdrowie, jak coś, to nie mam nic do reggae. Polskie reggae zwłaszcza, bo takie moje ulubione, to takie polskie to jest reggae, Aha, to jest moje tak. ulubione i dalej nie wiem, jak można tego słuchać na serio i nie, nieironicznie w Polsce, ale... Mam mnóstwo znajomych, którzy są w to zaangażowani tak, i bardzo tak. ich lubię i są bardzo fajni i ja nie chcę trafić do tego ośrodka, do którego trafili moi współwystępujący. Więc w każdym razie i od tego się zaczęło i potem Maciek zaczął robić swoją scenę w Sowie, tak. w takim klubie Sowa w Olsztynie i tam wystąpiłem z, z dwa razy i drugi występ już był chujowy, trzeci był taki sobie i potem zaczęliśmy się kumać z Jaksą, czyli z Jakrzewiczem, znanym pewnie wszędzie mi wobec właśnie, żeby otworzyć własną scenę i od tego powodu, od tego czasu mamy tam jakąś właśnie scenę, jedną czy dwie. Mieliśmy w różnych miejscach, ale teraz jesteśmy na stałe w dwóch miejscach w Olsztynie i to jest spoko. No i plus zaczęło się trochę jeżdżenie po Open Micach gdzieś bliżej dalej, najczęściej tak. do Trójmiasta, bo tam jest do nas najbliżej. Mhm. Jakieś Torunia, jak tam jeszcze coś żyło w Toruniu, to jeszcze tam się coś działo. Pamiętam, że chyba mój drugi występ poza Olsztynem to w ogóle była Elżbietańska, więc to było no, super, no tak, ja bo tam pojechałem, wcześniej pojechaliśmy tam do jakiegoś bendla, ktoś organizował ze Splinem. I tam był Open Mike i ten, kto wygrał Open Mike a mógł potem pójść na Open Mike na Rzbetańską. Ja to sobie wygrałem i potem pojechałem na Rzbetańską i to było mega, bo tam przecież się mega występuje. No i tak się wiesz, czasami częściej, czasami krócję, bo ja miałem duże przerwy w tym wszystkim przez tak zwane normalne życie mhm. i normalną pracę. <laughs> I to, że mieszkam kurwa w Olsztynie, gdzie wszędzie jest daleko. Tak. I jeszcze drogi są beznadziejne, a ja nie posiadam prawa jazdy ani samochodu, co tylko utrudnia tak naprawdę to, to, to wszystko. Natomiast tak, no i potem wiesz, no występuje czasem się czasem, coś, coś tam się coś tam się występuje no czasem. No jasne, dobrze. Powolutku. A jako masz robotę normalną? Teraz nie mam żadnej roboty Aha. normalnej, teraz okay. jestem bezrobotnym, tak to tak Rozumiem. To ujmę. Nie, nie będę. Znaczy jakieś tam jakieś małe dodatkowe rzeczy łapię po prostu czy jako copywriter, czy jako coś, tak. coś takiego, bo, bo potrafię też pisać. Jakoś tak mi się zdarzyło. No plus wiesz, <głos> ja robię YouTubki, tak, więc, tak. Więc, więc tego typu rzeczy. Oczywiście nie zarabiam na nich, tak żebym mógł się z tego utrzymać, ale jakoś wszystko balansując jest, daję jestem w jakimś radę. miejscu, że powiedzmy, że daje radę. Nie? Jak Rozumiem, masz tak. niskie oczekiwania od życia i mieszkasz w Usztynie, to dasz, dasz sobie radę. No wiem, wiem, wiem jak to jest. No, zasadniczo. A, a wcześniej pracowałeś w, w, w jakiej branży? Bo też mnie, mnie zaciekawiło, że ty mówiłeś coś, czy, czy napisałeś gdzieś, że prowadziłeś Spotkania autorskie i się zastanawiałem, jak to, to się wziąło. Starzyło mi się z pięć spotkań autorskich w życiu poprowadzić, bo najwyżej ludzie znajdowali nie przez radio albo przez po prostu Miejski Ośrodek Kultury w, w Olsztynie. Tak jako osoba, która potrafi mówić do ludzi. Rozumiem. I zgłaszali się tam do mnie coś, czy jakieś, właśnie, jakieś fa fantastyka, pamiętam, tam była parę mm -hmm. razy, to po prostu ukazało się potem, że to moi znajomi się stają, bo im to trzy razy prowadziłem różne wieczory, plus jakieś tam dodatkowe, ale to takie sporadyczne sprawy. Okay. Ja pracowałem w bardzo wielu miejscach, jestem człowiekiem Aha. wielu zawodów. Tak. Zaczynając od właśnie, jeszcze, jeszcze na studiach zaczynałem być tym copywriterem, że tak się tak wyraża, co pewnie nikomu nic nie mówi i dobrze. Ale to jest jeszcze pół biedy, bo potem byłem content menadżerem. I to już nikomu nic nie mówi, łącznie ze mną tak naprawdę. Bo... I mówił nie, no przełożeń... Copywriter to chyba większość osób wie, mnie to czy... kojarzy. No, no może nie każdy wie, na czym polegają obowiązki, bo to też różnie bywa, ale Właśnie, mi się myślę, to że różni kimś... copywriterzy różnie odbierają różne to słowo. Rzecz. Tak, no. Dla mnie to jest, no masz rację, że mogą, nie wiem, dla... może ja po prostu mam zbyt wielu znajomych, którzy pracowali, czy pracują w reklamie. Ale to dla mnie zawsze był człowiek, który no wymyśla reklamy, no wymyśla slogany, No widzisz, pisze, no to jest tekst, kompletnie no... odwrotne od mojego, bo ja przy reklamach to może z dwóch w życiu pracowałem jako copywriter, a przy, pracowałem raczej przy tak zwanych preclach, czyli tekstach, które lecą do internetu po prostu, a, rozumiem. coś komunikujesz. Albo jakieś... No ale to są reklamy, no to, to, rozumiem, ty masz na myśli spoty jakieś telewizyjne czy coś takiego. No właśnie tak, to nie a... muszą być reklamy, stary. Ja na kiedyś Aha, z po ciekawości prostu... sprawdziłem, gdzie moje teksty lądują, bo ja te teksty sprzedawałem po prostu i nie podpisywałem, sprzedawałem po prostu, ktoś się po nie podpisywał. I okazało się na że na webie są recenzje moich moje filmów, pod którymi ktoś się podpisał. Aha, w ten sposób. Ja tych filmów nie widziałem tak na marginesie. To się przyznaje, bo na no, przykład to dostałem ja zlecenie, się, na 12, nic nie rozumiem teraz. zlecenie na 12 recenzji filmów, nowości Aha. i nie dostałem pieniędzy na bilety, więc po prostu wzią ki wziąłem kilka recenzji. No jak lubiłem aktora, to napisałem, że zagrał fajnie, jak nie lubiłem, że zagrał chujowo i teraz to mi się na, na filmie gdzieś. Aha. I ktoś jakiś redaktor się tam pod tym podpisał, Aha. więc oni, oni po prostu... Kup dlatego oni, nie ufajcie recenzjom w internecie, nie, jeżeli no, ktoś... Mm -hmm. Nie podpiszę się, rzeczywiście nie znacie tej osoby, bo na pewno ktoś to kupił. A to jest małe piwo. Kiedyś napisałem tekst o ochronie środowiska, opierając się o Wikipedię, bo oczywiście chuja ja się nie znam na ochronie środowiska. I ten tekst przez jakiś czas wisiał na stronie ministerstwa. Jakaś pani magister się pod nim podpisała, Aha. bo on, oni też zamawiali w firmie, w której ja pracowałem po prostu jako wolny strzelec, że tak powiem byłem pod nimi. I a teksty przeróżne, przeróżniste w ogóle. Ale ekstra. Im mniej się na czymś znałem, tym lepiej. Armatura łazienkowa, <laughs> motoryzacja. E, tak, satanizm, tak. napisałem kiedyś taki duży tekst o satanizmie, po, do jakiejś, nie wiem, gdzie to wylądowało, to miało być jakieś czasopisma naukowego, więc nie wiem, czy na jakiś fokus, czy chuj wie co, ale dostałem po nim podwyżkę, <grym> więc chyba był spoko. Ale to, był, to była stała praca, w sensie dla jednego e, pracodawcy? Tak, tak, to tak. Znaczy, miałem jednego pracodawcę, to oni, mi dali, oni po prostu przysłali mi zlecenia. Tak. I, I to było nieregularne oczywiście. I oczywiście najbardziej najwięcej zleceń było wtedy, kiedy musiałem, musiałem pisać własną pracę magisterską, bo nie mogło być wtedy, kiedy miałem po prostu czas i nic nie robiłem, tylko właśnie wtedy, kiedy był nagle sezon jakiś no zupy tak, dla nich. No tak, ja tak Więc z tłumaczeniami ten, mam. W ten, no, mówię, potem byłem content managerem w IT. Nie znam się w ogóle na IT. I to była moja zaleta, że mm -hmm. ja się nie znam, bo ja musiałem tłumaczyć tym biednym ludziom, którzy mają to od nas kupić. To, co ten programista bo nie wolno mylić z informatykiem, nie wiem czy wiesz, ale programiści no, no. bardzo nie lubią się mylić z informatykami. Tak. Informatyk jest... Podłącza drukarki, okay. a programista pisze program. Rozumiem, rozumiem, znaczy tak. Znaczy moim zdaniem to jest bullshit, Programista ale... jest informatykiem, moim zdaniem, ale rozumiem... No nie wiem, właśnie niektórzy oni... się nie, nie zniżą do tego, żeby ci podłączyć drukarkę, bo panie, on pyta no tak, w tak. pytonie, tam, czy, czy czymś tam pisze, czy w jakimś innym PHP i on nie będzie od ciebie okay. drukarki podłączał, sam Masz się rację, podłączy. ja po prostu myślałem, że informatyk to jest ktoś, kto się zajmuje komputerami w jakiejkolwiek szerszej, wiesz. Ja też tak myślałem, <śmiech> dopóki nie wszedłem do pokoju, który było, my tam mieliśmy osiem programistów i mówię, cześć informatycy. O, stary, nie, to, to nie, ten żart nie wszedł <śmiech> na początek. <śmiech> Okej. Okay. W każdym razie praca polegała na tym, że oni tłumaczyli, musieli mi tak wytłumaczyć, o co chodzi w tym programie, że ja potrafił to wytłumaczyć, a naszym klientem były małe i średnie przedsiębiorstwa, więc jakieś warzywniaki, jakieś małe, tak. nie wiem, myjnie samochodowe, żeby ten pan Mirek z tej mini samochodowej skumał, dlaczego ma to od nas kupić. Ja tak. się tym zajmowałem. Albo żeby taki Mirek z Chin skumał, bo robiliśmy to międzynarodowo. Aha. I na przykład tłumaczyłem rzeczy na język chiński. Jak pewnie się domyślasz, nie znam języka chińskiego. I nikomu to nie przeszkadzało. Więc w ten sposób to wyglądało, no ale to się skończyło, bo to był startup i takie startupy czasami nie wychodzą. W Polsce więc... jest gorzej niż myślałem. To jest... <laughs> jest gorzej niż myślałem. Trochę cię o w jak wygląda Polska B, jeżeli nie. chodzi o, o tego typu rzeczy. Tak. A no, w międzyczasie jeszcze zajmowałem się innymi rzeczami, tak że wiesz liczyłem pieniądze w liczarni pieniędzy na przykład. Nie, ludzie nie wiedzą, że istnieją takie miejsca, jak liczarnie pieniędzy, ale istnieją. Milion złotych ci przychodzi dziennie przez ręce na przykład więc... i musi się policzyć. Ale względów. to jest, aha, to jest zewnętrzny kontrakt, w sensie to nie jest, dla kogo liczysz te pieniądze? Dla, dla banków różnych. Dla banków różnych, różnych okej. Okay. Tak, no, jakby wszystkie banki przyswoją pieniądze do jednego miejsca, mhm. albo do kilku, bo w Polsce chyba są trzy takie miejsca. I zjeżdżasz ci cały hajs wszystkich sklepów, stacji benzynowych, McDonald'sów i tak dalej, wszystko w takich małych paczuszkach po prostu, ktoś mhm. to... Rozkłada, potem ktoś to liczy, ktoś to liczy drugi raz, ktoś to liczy trzeci raz, potem to dopiero idzie do banku, oni sobie tam liczą to jeszcze raz. Ręcznie liczy? Znaczy na maszynkach, na ale no, jak masz takich małych pakietów, tam no 250, tak. to musisz każdy otworzyć, bo one są szczelnie zamknięte, no jasne, żeby się tak, nie się tak. nie do tego. Więc coś takiego robiłem w życiu. Rozumiem. Też liczę. Nie, jakieś... No i jak to mówię ręcznie, to na myśli, że miałem na myśli, że wiesz, liczbę palca i, i tak, nie, tak to nie. Chociaż Ale... niektóre panie, które tam pracują, mają po 50 lat szybciej liczą w palcach niż na maszynkach, bo Może... są tak wprawione. Aha. Widziałem to, jak po za tak zapierdzielają tam więc są w tym naprawdę dobre. Ja nie byłem tak, w tym takim dobre. ale dobry. to, to być świeższy. Jak jesteś na tyle inteligentny, jak orangutan, to ogarniesz tę robotę, bo to jest prosta robota, no to nie jasne. można się jebnąć, znaczy nie wolno. No, no jak właśnie. się jebniesz na, na korzyść banku, to totalnie możesz się jebnąć, nie? w sensie tak. jak zabraknie, to wtedy są konsekwencje. To nie jest tak, że jak wyjdzie ci za dużo i ty masz dwie dychy, które do nikogo nie należą, to możesz sobie je schować do kieszeni. Ale tak jak jest. zabraknie dwóch dych, to wycimujesz z kieszeni i oddajesz. No tak. Może być stresująca praca dla niektórych. No, w tych być. miejscach nie ma okien, więc, Bardzo. więc siedzisz sobie 8 godzin i nie tak, wiesz, jaki w jest czas. Tak, piwnicy czy coś. E... Czy to jest interesujące, gdzie ja pracowałem w ogóle Musisz mi powiedzieć, mnie... mogę mnie... o sobie mówić długo, naprawdę. Ja wiem, no każdy może to... to... No trochę na tym polega ta autyzja, ale nie, spoko, dla mnie to jest dość interesujące, bo też miałem różne roboty, ale chyba żadnej z tych, co wymieniłeś jak na razie. Mnie do tej pory fascynuje z tymi tekstami, to jest jakieś dla mnie niesamowite. Ja wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale myślałem, że, takie, że pisanie takich różnych tekstów na zlecenie od ludzi, którzy się nie znają, to trafia do jakichś takich stron, gdzie są głównie reklamy Google, czy coś, i wiesz, służą temu, żeby Oczywiście, zarabiać pieniądze w ten Ta, sposób. czy tak. też to, to zamawiają, ale multi -level zamawiają. marketing czy coś. A, ale to, że to idzie na przykład tam do Fokusa czy do Ministerstwa, to trochę mnie zaskoczyło. Bankowo są na onet książki, recenzje książek, których nie czytałem, które napisałem. Tak. To tak. jestem przekonany na 100%. Więc <laughs> tego, to... Zależy, kto to kupi, nie? I to kto jest, jest w stanie extra. zapłacić. Tak. A na film Łabie, no to bo, bo, no tak, bo tam są użytkownicy, ale oczywiście oni mają też swoją, niby, redakcję. Redakcję, tak, tak, tak. I z tego co pamiętam, bo nie sprawdzałem tego, sprawdzałem to dawno temu, że tak się wyrażę, ale to był ktoś, to tam się z imienia i nazwiska, nie jakiś, wiesz, 50-69 tak. się po tym podpisał, tylko jakiś pan, taki i taki. To jest jego no esencja. Tak. I to jest, no to, to jest, jest trochę przeromalne. To straszne, ale. Czy ten człowiek w ogóle istnieje? Może oni go wymyślili? Może nie, Może nie ma tego tak. człowieka? on jest złożony tylko z tekstów innych ludzi? Nie wiem. <laughs> tak. <laughs> Jest to możliwe, no bo oni sobie to kupili, na was mogą robić co chcą z tym pewnie. To, to jest wszystko yy, w trakcie studiów, czy po studiach mówisz to już, czy to już są rzeczy po studiach. Tak, tak. Ja robiłem jeszcze kilka, teraz już nie, nie pamiętam, ale robiłem jeszcze kilka innych dziwnych rzeczy tak naprawdę mhm. w, tym, w tym naszym małym Olsztynie. W sklepie meblowym pracowałem mhm. na przykład, takim internetowym i tam sprzedawałem meble. Czy znam się na webach? Nie, oczywiście, że nie. Nie trzeba się znać, żeby napisać tekst, że ta szafka jest super. W ogóle kup pan tę szafkę, bo ona jest najlepsza. Taka szafka to jest panie. O ja. Mieć taką szafkę to jak wygrać z rakiem po prostu. I wiesz, piszę takie rzeczy. No o tyle jeszcze spoko, że po angielsku ogarniam, chociaż w pisowni jestem dużo gorszy niż w mówieniu, ale na tyle, że pisać też teksty po angielsku i wtedy mogą się tam iść na jakiś rynek. Nigdy nie chciałem być sprzedawcą niczego po prostu, więc musiałem lawirować i musiałem potem uciekać z różnych prac ludzie chcieli, żebym był sprzedawcą. W nieruchomościach pracowałem przez jakieś dwa miesiące, pisząc teksty o działkach, uh -huh. których nie widziałem nigdy na oczy. One były gdzieś pod szczytnem. I tam, może istniały, może chuj tam wiecie, one istniały, czy nie istniały. Tak. Ale zlecieli, żeby napisać tekst. Napisałem, no co uh -huh. miałem nie napisać. Uh -huh. tego... Podało mi się, że Gombrowicza się o grafomaństwo. <głos> Ale wiesz, ja pod żadną z tych rzeczy no, nie podpisywałem się tak, z nazwiska. ja wiem. Ktoś tak, inny się nie. podpisywał. Nie, nie, nie wkładałeś w to duszy, mam nadzieję, zbyt wiele. Zbyt wiele, nie. A jeszcze ja w międzyczasie wiesz, byłem administratorem forum o Transformersach w Polsce, więc jest dużo rzeczy, jest. Ale to już najmłodszy. hobbystycznie, czy, te, czy też odpłatnie? Znaczy przez zdecydowaną większość czasu hobbystycznie, ale potem wiesz, mieliśmy jakiś kontakt z Hasbro Polska, czyli z producentem Aha. i tam dostawaliśmy jakieś perki różne tam, Rozumiem. dawali nam figurki za darmo albo coś tam, tak, tego typu rzeczy. Spoko. Więc jakby kariera bardzo szeroka i różna. Dużo, dużo zainteresowań. Duży, duża jest taka nisza kolekcjonerów zaba, zabawek w tym, w Polsce? A, po pierwsze Ziomek to są figurki, a nie zabawki. Okej. Okay. <grym> <grym> I no zasz, żałuję, że nie mam na sobie koszulki, bo mieliśmy koszulkę z takim nadurkiem tak? dosłownie. Tak? Zabawka Aha. to jest figurka. Jest, jest dosyć sporo. Ale dlaczego to nie może? Znaczy, ja rozumiem rozróżnienie, że to jest, żeby dorośli mogli się nadal tym zajmować <laughs> bez większego wstydu, ale też jest, to ułatwia rozróżnienie, bo figurki są zdecydowanie. Figurki są kierowane i do dzieci, i do dorosłych. Zabawki no tak. są kierowane do dzieci i są mniej skomplikowane, przez to są, też są tańsze. A, mało okay. kto je kolekcjonuje tak naprawdę. No dobra, nie, bo ja myślałem, może ja źle założyłem, ja myślałem, że to są tacy ludzie, którzy kolekcjonują też retro rzeczy po prostu. Tak, jak najbardziej Aha. to jest G1, No to, ten... to są kurwa zabawki, nie kurwie mnie. <laughs> to jest dla dzieci. No to właśnie to no, są też... zabawki, ale są też figurki, nie. <laughs> Więc, nie wiem, amerykańscy kolekcjonerzy nie mają aż takich pretensji. Mówią, że to są zabawki i chuj, no ale dobra. No jest różnica między toy a action figure. No no nie, okej, okay, no jest, ale action figure is still a fucking toy. To, okay, jest, to chodzi, czym... no. Ja jestem z tym no, spoko, Jak najbardziej, ale wiesz, uważaj, z kim się No wiem, Ktoś wiem. Kiedyś miał się w towarzystwie jakiegoś programiści nie <laughs> Programiści nie są informatykami i kolekcjonują figurki. nie A zabawki. muzyka reggae jest spoko polska. <laughs> tak, bo to parę rzeczy Nie, dzisiaj. no to wiedzieli, tak to wiedzieliśmy wszyscy z góry już. No dobra, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy Jakie? chyba, w sensie jak duże jest to środowisko i na ile zaangażowane. Stary, bo... no z, trudno mi teraz określić, bo od w lat w tym środowisku już nie działam no specjalnie. Tak. Jakby wziąłem, odszedłem, zmieniłem priorytety życiowe, sprzedałem kolekcję figurek i tyle. Aha. Sprzedałeś? No co? No zostało mi tam jeszcze z dwie, trzy, ale to tylko dlatego, że nikt nie chce ich kurwa kupić, a, a nie chce ich jakiś bezcen puścić. A miałeś A. jakieś takie warte więcej, czy nie, nie bardzo? Chyba najdroższą rzecz, którą miałem, kosztowała mnie 100 dolarów. to sporo. I z, musiałem ją sprowadzić Aha. z Hongkongu, jakoś okay. tak. Znaczy, no tak, ten, bo to ten... muszę być w bardzo dobrym stanie albo wyjątkowe, żeby... żeby... Nie, to była nowa sztuka, to, jest, to była, to była a, nowa rzecz, a z takich starych, kiedyś pamiętam kolega ze Szwecji przywiózł mi swojego Optimusa Prima hmm. z 1984, który leżał u niego 20 lat w piwnicy a. i był bardzo chujowym stanie, ale też przywiózł mi, było mi bardzo miło, bo to kolega, to taki Szwed, który po prostu kiedyś miał knajpę w Olsztynie, i my ja przez siedem razy w życiu wymieniliśmy parę słów i któregoś na mnie zobaczył i mówił, ej, chodź, mam coś dla ciebie. I przywiózł mi figurkę, bo świetnie zgadaliśmy od było mi mega miło. Ale potem niestety nie, nie doceniałem, bo sprzedają też, jak sprzedawałem całą kolekcję, więc ktoś ją <laughs> no. gdzieś w Polsce ma. A też też spoko, że ktoś ma ją w Polsce, a nie, że się ją na Ebaya, bo jednak ci kolekcjonerzy w Polsce to często są ludzie albo bardzo młodzi, albo bardzo zaangażowani. A to okay, są te okay. dwie, dwie grupy społeczne i jakby ściąganie figurek z zagranicy zawsze się łączy z jakimiś pierdołami cło, żwaty, żwaty, i tak dalej, jak już masz taką figurkę w Polsce, to już sobie po Polsce niech krąży gdzieś tam, no gdzieś tak, moje figurki tak. krążą. Ale jasne. ile to jest osób, to ci nie powiem, ale to z kilkaset osób na pewno jest w Polsce to zaangażowanych. Mhm. No tak, tak. Na Pyrkonie się wystawiają tego typu rzeczy mają. No jasne. Byłeś na Pyrkonie? Nigdy nie byłem. Aha. Ja nie byłem na, na żadnym... Znaczy w ogóle chyba... Próbuję sobie... Nie, byłem na jednym takim... Konwencie w, w Seattle, ale tak ogólnie to nie udzielałem się i szczególnie w Polsce nigdy tego nie widziałem. Zawsze mnie to trochę ciekawi, ale mi się nie chce jechać. Jak już przychodzi ta data, to albo nie mam czasu, albo pieniędzy, albo Ty coś wiesz, tam. co, Jak to cię nie ciekawi, właśnie jakoś bardzo, to to są takie perkowe, to są straszne spędy. Tam jest mnóstwo ludzi, jest no ciasno, tak, gorąco, tak, jest posłonych nerdów cała masa. No A nie wiem, czy to jest najprzyjemniejsze miejsce, żeby tam być. Nie, chyba, pe... znaczy pewnie pod tym względem nie, ale może się dzieją jakieś rzeczy, o których nie mam za bardzo pojęcia? Nie, no, no wiesz, przyjeżdżającyś goście z zagranicy jakieś prelekcji, są też tak. właśnie polskich, różnych tam twórców i, i tego typu rzeczy. Tak. Trochę tych komiksowych tam ludzi też poznałem w międzyczasie tak zwanym i oni tam czasami mają jakieś prelekcje, bo sprzedają te swoje komiksiki i tak dalej. No tak, w sumie jest sporo takich nawet yy, jakichś bardziej niezależnych czy też polskich wydawnictw, nie? których nie kojarzę zupełnie. Bo komiksami to nigdy, nigdy się nie wkręciłem tak w, w komiksy, tylko miałem fazę tam w latach 90 jak wszyscy czytali komiksy, nie? To, to, to trochę czytałem, ale... Nie, tak chyba bardziej z ciekawości. Pamiętam ja, na przykład spotkanie tam, kurwa, z kolesiem, który grał drugiego zakładnika w Grze o Tron w ogóle mnie nie interesuje. Może bym coś tam sobie kupił, ale to też tak, nie wiem. Ale może powiedz trochę coś o swoich inspiracjach wczesnych, bo nie wiem, bo... Chyba zwykle zanim zaczniesz występować, to są tacy ludzie, jacyś komicy, którzy cię przekonają jasne, do tego, nie? Są, jasne, że są. Pablo Francisco? Czy... Za, zawsze. Tak. Ja nawet się tak bardzo nie pocę na scenie, jestem do tak mam, się wyrzuty, chciałem być taki spocony. Kurwa, socha to się pocić jak świna, przecież ja też chciałem tak się pocić. No, widać, za... że będą z niego ludzie, nie? No właśnie, będzie trasy po Norwegii kiedyś tam później. Nieważne, ale nie, ja jakby mam tego świadomość ogromną i, i nigdy się nie będę tego wypierał, to Louis C.K. jest dla mnie po prostu hmm. numerem jeden i już będzie numer jeden, nie tylko przez to, jaki stand-up robi, ale w ogóle przez to, jaką był postacią i nie mówię teraz o tym aspekcie, o którym myślisz. <laughs> Jakby tą jedną rysę, dosyć dużą i w kształcie kutasa rzeczywiście mm -hmm. ma. Natomiast to, jak, jakie on ma podejście do komedii, wiesz, jak można było posłuchać to w opinii Tony, nie wiem, czy były tak. audycje, które, są, które były w Stanach, po prostu jak często był tam gościem i jak często opowiadał o tym, co się u niego dzieje, po prostu komediowo, jakie on miał podejście do tego, jak robić specjale, w ogóle jak robić te seriale, uh -huh. jak, jak to wszystko. Przez on zrewolucjonizował w ogóle ten motyw wydawania tego przez własną stronę za pięć dolców. On no zrobił tak, to pierwszy, tak. potem wiele osób próbowało to, zrobić, się mu nie, im, im nie wyszło, ale też parę osób poszło za nim. Na Jeff Gaffigan też tak robi. Jeff Gaffigan? Jim Cuffigan? Gaffigan? To jest tak, syn Jeffreysa i tego, i Gaffigana? Jak Gaffigan, e, Gaffigan? Jim Gaffigan. Jim Gaffigan. Też, też w ten sposób sprzedaje. Te... I jakby, Gdyby nie to, że Louis C.K. to zrobił, to by nikt tego nie mógł robić. Więc tak, na... Louis jest zapewne no dla no mnie... Nie, To nie jest tak, ale dobra, No on to zrobił pierwszy, niech będzie. No, znaczy, to is... Ja no, tym problem z takim czymś, że zawsze ktoś mówi, o, to dzięki niemu otwarły się wroty. Nie, po prostu, kurwa, odważył się to zrobić i koniec. Gdyby on tego nie zrobił, no pewnie zrobiłby to ktoś inny później. Ale stary tak? ludzie próbowali robić to nawet po nim i im nie, nie, nie, nie pykło. No tak, no ale to dlatego, że po prostu nie mieli wystarczającego zasięgu popularności czy No, to już to, więc, zaplecza, więc no. jakby, jakby on trochę pokazał, że, że jest w stanie, że tak, można to tak. zrobić w ten sposób i że ludzie będą tym zainteresowani, że warto w to pójść tego typu dystrybucję. No ale więc... tylko w komedii, bo ludzie w muzyce czy w w innych branżach robili to już od dawna. A, no nie? tak, no, oczywiście, to, to, to, to się zgadzam. Nie. Ale jakby wracając do samego stand-upu. No dobra. To, to tak, że zdecydowanie ja dalej robię z z to CK, to niespecjalnie się z tym ukrywam, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej bawi po prostu Aha. i moje inspiracje noszę nie tak. na, na rękawie, czy jak to się ładnie mówi po polsku, bo to jest Aha. jakaś strasznie brzydka kalka językowa. Ale to, tak, to z, też wiesz, bo jest dużo rzeczy, które mm, uważam, że są fajne, wykonawcze, ale mnie nie śmieszą. I nie wyobrażam mm -hmm. sobie robić coś, co mnie nie śmieszy na scenie. A wiem, że niektórzy udzielają rzeczy, które ich nie śmieszą. Tak. Bo wiedzą, że działają. No bo no, bo, nie, bo no są jasne. mile widziane. To prostu, prawda. Prostu, zdarza się. Ja sobie pewnie. nie było robić jakiś bit, który mnie nie śmieszy, więc wszystkie te proste bity, które robię o ruchaniu, sraniu i masturbacji, po prostu to, to jest mój humor, sorry. mnie to bawi <laughs> nie ani w świecie dalej. Dalej uważam, że nie ma nic śmieszniejszego niż puszczenie bąka w kościele i tyle. Aha. To Rozumiem. jest najśmieszniejsze na świecie. Uniwersalny, ale zupełnie i bawi mnie to niesamowicie. Więc ale jakby... jednak jechałeś Karlina, no to coś nie daje, coś się nie zgadza. No po prostu tak, nie no podobało bo... ci się jak on to podaje, tak? Tak, bo to możesz bo opowiadać, że puszcz bonka, nie musisz robić twarzą tego, tego dźwięku po prostu, bo to jest. Rozumiem, już jest. Rozumiem, no chociaż tak. może w latach 70. to było odkrywcze. No, no tak, nie, może nie odkrywcze, ale to, to prawda, to inaczej się to odbierało trochę pewnie. Ale to poza, że tak powiem, Louis MCK to no, wiesz, Bill Bear na pewno również, chociaż on jest dla mnie za bardzo wkurwiony, ja nie jestem taki wkurwiony zwyczajnie świecie, więc Aha. ale też bardzo lubię Marona i mm -hmm. bardzo lubię to, że on siedzi na scenie, bo tak pasuje do niego to, żeby on siedział. Jak on czasami wstaje, to coś odegrać, to widzę, że on tak sobie myśli, a czy ja muszę wstawać naprawdę, może jednak posiedzę. I to, że, to, że robi to na tyle powolnie, uh -huh. że jakby ten, ten, ten jego flow jest taki, taki powolny, ale z drugiej strony ma tam po prostu takie wtręty, że trafiają do mnie w 100%, więc, więc Maron na pewno też jest tym wszystkim. Chciałbym pisać tak dobrze jak John Mulaney Mulani. Mm -hmm. tak się, nie wiem, nigdy się nie nauczę jak to się wymaga nie wiem, on po powiedział Mulaney, ale ja Mulaney, nie wiem to może być, to może być blisko Mulaney, ale. Ty, widziałem go raz tylko ten, i... ten, ten ziomek pisze niesamowicie przede mm -hmm. wszystkim, więc jakby tutaj jest jakby inny rodzaj żartu, bo to jak on podaje to na scenie to już ja mam pełne zastrzeżenia do tego ale to, jak to, jeśli chodzi o jego żarty, które on pisze, no to to, jest miazga, to są świetne rzeczy, no no, ale nie, nie pisze tak dobrze, to co ja ci zrobię, no już nie będę robił takich rzeczy. Więc to są takie moje inspiracje pierwszego, pierwszego rzędu. Nie? Tak, tak, tak. Tak myślę, przede, no ten Louis mhm. to przede wszystkim, to jednak jest Spoko. bez, bez... Chociaż też lubię tam, nie wiem, Jima Nortona na przykład. Lubię te, te obrzydliwe rzeczy, które on robi. On też obrzydliwie wygląda, więc jakby mi pasuje to wszystko. Obrzydliwie wygląda. No, no tak. no Jakiś filmik sobie... taki trochę <grydliwie> rozgrytałem. W ogóle tak, no on raczej sam się na tym skupia, tak? Że, że jest odbierany pewnie mhm. jako, jako dziwak. No po prostu bardzo Ale... lubię, jak przez pół godziny, jak słucham gościa, to mogę o nim coś powiedzieć. W sensie, no, tak. że on na tyle jakby jest autentyczny i mhm. otwiera się w jakiś sposób. Nawet jeżeli nie jest super zabawny, dowolę takiego, który jest mniej zabawny, ale przez pół godziny, o już mniej więcej wiem, jakim on jest typem. Oczywiście to jest złudne, bo póki no tak. tego czego nie nie wiesz. No Iż... ale nie, nie tak jak Jimmy Carr, że no masz pojęcia, jakim ten człowiek jest. bo jeszcze gorsza sytuacja, kiedy widzę gościa w garniturze i teraz nie mówię o nikim konkretnym, po prostu tylko widzę gościa w garniturze on mówi, ale ja jestem takim nerdem, słuchajcie. Nie, ziomek, nie jest ciało, ale ja mam problem być przystojny. Zawsze miałem problem z kobietami. Nie, nie miałeś, więc uh -huh, przestań uh -huh. tutaj wkręcać po prostu, bo napisałeś bit o tym i dlatego teraz o tym mówisz, tak, a nie tak. dlatego, że naprawdę to przeżyłeś, więc wolę ludzi, którzy przez pół godziny czy tam godzinę jakoś się otworzą i coś mogę o nich powiedzieć uh -huh. i to jest dla mnie bardziej interesujące niż najśmieszniejsze z po prostu stek linerów. Tak, ale żałuję, że nie podajesz przykładu, bo się zastanawiam, kto tam mógłby być i, i wydaje mi się, że nie kojarzę nikogo, kto by zmyślał... Nie, nie, źle że się wyraziłem. Zacznę od nowa. No no. Kto by zmyślał na przykład niepowodzenie z kobietami, nie? Bo to, że ktoś o, tam, stary, to, że ktoś, ktoś twoim okiem jest, wydaje się być przystojny, czy tam jakiś ładnie ubrany teraz. To no nie ma, niestety nie ma, nie, no nie być, znaczy, że nie tak, miał, wiesz, problemów. Mógł z... być ciapą wcześniej rzeczywiście i no. zrobić jakąś transformację. I to jest może nie fair z mojej strony, że tak go oceniam, ale jakoś to czuję tak podspólnie. Tak, Myślę, że publika no. też to czuje jakimś no, ciemnym. Rozumiem, no, jasne. To jest, nie po to jest ten stand-up moim zdaniem jednak w pewnym sensie, że jakby to jest jedna z najbardziej unikalnych rzeczy rzeczywiście. Że rzeczywiście można przekazać coś od siebie i bardzo unikalny punkt widzenia i najbardziej lubię bity, których nikt inny nie mógłby zrobić. Znaczy to jest nie to nawet, że są w twojej stylu, wie. Tylko nikt inny nie przeżył tej historii, mm. więc nie, nie mógłby wymyślić takiej samej historii, bo ona tak. jest często niemalże niewiarygodna, bo jest trochę podbita rzecz jasna, ale jest coś takiego, że, że nikt nie mógłby się sobie na kartce, ok, napiszę historię o tym i o tym i po prostu napiszę taką samą historię jak ty, bo jeżeli ktoś pisze takie same historie jak ty, no to znaczy, że po prostu za mało odchpadajesz od siebie albo jesteś zbyt generic. Czyli mówisz, że po prostu, że w ogóle nie warto oglądać kogoś, kto... Bo też, jak oglądasz amerykańskich komików, to nie wiesz, czy oni pisali ten materiał, czy nie. Znaczy... Nie, nie mówię, że nie warto oglądać. Mówię, że wolę tych, których wydaje którzy... mi się, że poznaję przez to. Natomiast, jak najbardziej warto oglądać. I to jest, jakby, po to jest kwestia gustu, ale po drugie, nie, no, warto niesamowicie oglądać, wiesz, że da dobrych, dobrych, dużo napisanych żartów. Bo to zawsze są te dwa części, dwie części, nie? Coś dobrze, dobrze napisane, tak. coś dobrze podane. Natomiast, y, bardziej przemawiają do mnie jakoś tacy, którzy się odkrywają i. A już wiesz, że, że naprawdę się odkrywają przy Maronie, to jest ewidentne, bo słuchasz jego podcastu, on te wstępy robi po prostu o tym, co dosłownie dzieje się w jego życiu, no tak. i potem za pół roku masz special i on opowiadał o, o tych rzeczach, więc wiesz, że to się wydarzyło naprawdę uh -huh. i tak dalej. No to jest odbiór mój jest zdecydowanie lepszy tego, niż gdyby on po prostu napisał sobie właśnie rzeczywiście jakieś po prostu zupełnie historię z kosmosu. Tak. Stary, ja pamiętam, jak on ma na, jakiego koty mają na imię, nie? Po prostu to jest, uh -huh. więc jakby tak, tak daleko wpuszcza ludzi do siebie, no tak. ale moim zdaniem wygrywa na tym po prostu, jest, jest wtedy przez to bardziej wiarygodny i mi się lepiej tego słucha. To, to, to myślę, że tak jest tak w miarę ogólna reguła, że jak kogoś lepiej znasz, to jest, yy, jest więcej rzeczy, które mogą być dla Ciebie zabawne wtedy, no bo, no bo więcej wiesz, no i więcej, żarty, więcej tych żartów może chyba być, które działają, ale, ale jasne. Ale z drugiej strony A... podcast Bielebera musiałem przestać słuchać, mm -hmm. bo za dużo bitów ma potem w specialu i na tak? ostatnim specialu bawiłem się bardzo kiepsko, bo Połowę historii znałem, ja już a Nawet tak nie znałem całej historii, to domyślałem się, dokąd to będzie dążyć, bo coś sobie próbował wcześniej, albo mm -hmm. coś tego. I musiałem przecież coś tego słuchać w ogóle. Bo chcę, żeby... Mówi Berry zajebisty, chciałem obejrzeć jakby jego skończone dzieło, wiesz, na, na świeżą myśl. A jak się słucha tego podcastu, że na okrągło, na pierdze, ale tak dwa razy tygodnie na te podcasty, no to nie. No ma tak, ja mówi głównie sam, nie. Właśnie, więc znaczy, nie ma. Ja chyba że... coraz częściej z żoną rozmawia teraz, ale. Przez ale jakiś czas ja nie słucham bolo. też. Ja słucham bardziej fragmentów jakiś na YouTubie czy coś, jeśli już. Nie, wiesz, nie, tego mam, tego nie mam cierpliwości tego całego. Nie, e, ja kiedyś zacząłem parę, odcink parę odcinków sobie ściągnąłem i szybko się zniechęciłem, jak on gadał o sporcie, bo po prostu mi się nie chciało... No bo nie mam o tym pojęcia i hmm. nie jest to dla mnie interesujące, więc nie chcemy się tego ale ani przewijać, jest, ani nic ale nie? z drugiej ale... strony on, on naprawdę może opowiadać o tym jak się hoduje żotkiewkę, i to będzie zajebista, bo ten człowiek <głos> jest na takim poziomie po prostu no tak. jest taki, nie wiem czy widziałeś ten filmik, jak robi ciasto na YouTubie, nie, o nie... stary Aha. Kościół robi ciasto Czyli to jest 5 A nie, filmik. może widziałem, ale, tak. Jest to świetny, niż niektóre speciale, które widziałem w tym roku. <laughs> Okej. Okay. Jakby już wszedł naprawdę tak wysoki poziom i jest w, tak. i w tym zonie, teraz jak jakby Louis jest w cieniu, to myślę, że on jest numerem jeden na świecie w tym momencie i, i, więc, i, i widać to i zasłużenie, że jest. Nie, to no jest bardzo zabawny yy, człowiek, tak, ty. Ale e, śmieszy mnie też, że on ma już e, powoli swoje właściwie niektóre catchphrasy, co jest jakby zazwyczaj takim taki, e, marką jakby słabego komika, no takiego niezbyt wyróżniającego się. Nie wiem, może to też źle powiedziałem, ale no... Nie, no, no takiego chujowego komika, no taki, który nie wnosi wiele nowego. A on tak, ladies, czy tam Jesus, tam takie... No to wiesz, oh, że to jest Bill Burr, no, to jest Bill Burr, nie? Ale nie wiem, może w tej komedii nie, nie ma tego tak często, tylko częściej w podcaście i dzięki temu to, to nie śmierdzi taką tandetą jeszcze. No tak, bo z drugiej strony też możesz spojrzeć na to, że podcast jest bardziej serialem niż filmem i wtedy przez ten serial się przewija to samo. To tak. nawet masz takie fajne, o znam to i to jest, to jest śmieszne i o jezus i tak dalej. Tak. <laughs> ale w specjalach czasami czasami też, też, też używa. Tak, więc... tak. No ale mówię, ostatni podobał mi się mniej tylko i jestem przekonany, że tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu znałem część materiału z podcastu, Aha. Więc, Aha. więc też musisz uważać gawał na, ktoś swój materiał przemycasz w podcaście. No dobrze, no na razie nie przemycam raczej, ale, ale gadam jakieś takie, nie, ja zazwyczaj gadam całkowicie improwizowane rzeczy, wydaje mi się e, często nieśmieszne, tam się trafiają żarty, ale jak, jak <śmiech> nagrywam wstępy, jakieś monologi czy coś, to tam nie przygotowuję się za bardzo do tego, więc e, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze ja nie mam też takiej pewności, że, że to jest warte słuchania, więc no, ktoś tego słucha, rzadko coś. to robię. Masz jakieś tam liczby, nie? Wiesz, ile osób nie, słucha. Nie, nie. Podcastu słucha sporo osób, tylko wiem, że wiele osób słucha dla danego komika, więc A, no. niekoniecznie chcę mnie słuchać. nie? I to jest, wiadomo, takie no, wiesz, to ja złoty ten, środek. Obszedłem. Ja ominąłem ten problem po prostu jak mam innych komików u siebie na kanale, to po prostu moja twarz się w ogóle nie pojawia. Nie no. mam problemu, wiem, że totalnie tylko dla innych komików oni no tak, to oglądają. Tak. Wtedy nie muszę się zastanawiać, czy ktoś to ogląda dla mnie, te fragmenty jakieś tego, no nie tak no tak nie. i spoko. No nie, no to jest właśnie, bo właśnie miałem też do, te, do tego dojść, bo to jest całkiem spoko format, gdzie zmuszasz ludzi do odpowiadania na konkretne pytanie, ale dosyć otwarte. Kiedy zacząłeś to robić? Bo, pro, ja pewnie będę wspominał już trochę, wcześniej, ale ty tak, prowadzisz ale kanał, który się nazywa StandUpTeka, nie? Mm -hmm, tak, tak kanał StandUpTeka, polecam to Wstawczył do Dorosłego Człowieka. E, <laughs> wiesz co, pewnie zwała ta lata temu, ale to jest trochę Aha. jak z tym standupem, zresztą ja miałem przerwy. No tak, tak. E, I po prostu, wiesz, na początku zacząłem po prostu robić sobie tam z filmiki o tym standupie, który mi się podobał i tego typu rzeczy. I zobaczyłem, że no kurwa średnia się to rozchodzi po tym YouTubie. Więc zacząłem kminić, jak to zrobić, żeby trochę ściągnąć tą tych, y, polską publiczność, Sorry. a z drugiej strony ja wtedy jeszcze się w ogóle nie znam na polskim stand-upie i dalej znam się średnio, dalej na przykład bardzo rzadko oglądam coś na YouTube z polskiego mm -hmm. i moimi zdaniem jeszcze nie potrafimy tego robić, znaczy jeszcze się nie przenosi z sali na, na, na format wideo, a z drugiej strony, no też daj spokój, to tam będzie oglądał godzinę Mieszka, i to możesz zostawić totalnie. E. Więc chciałem jakoś ich zwabić, a z drugiej nie chciałem na oceniać, właśnie tych speciali, bo raz nie chciałem ich oglądać. będzie uh -huh. to nie są dla mnie speciali jeszcze. No tak, tak. Nie chciałem ich oglądać. Po drugie, weź, oceniaj polskich wykonawców teraz, jak będziesz, jesteś w środowisku. Wszyscy są tak delikatni i tak po prostu tak. wrażliwi na własnym punkcie, że nie ma bata. To, to prawda, ale też ja poobrażali. tego trochę nie chciałbym robić, bo też nieraz się zastanawiam nad tym, bo wiadomo, że mam swoje zdanie bardzo specyficzne, bo mi się w ogóle niewiele rzeczy podoba i... Ale raczej nie chcę o tym mówić, no bo to dla mnie jest takie trochę no bo... ocenianie mówienie o moich kolegach czy cokolwiek. Nie no właśnie, dlatego szukając formatu wiedziałem, że coś takiego jak właśnie recenzje polskie, jakichś wykonawców, czy no jakichś coś. fragmentów, no odpadają po prostu z, z tych powodów, które też ty wymieniłeś po prostu. A jaki był w ogóle pierwszy film, który zrobiłeś na tym swoim kanale? Zanim pierwszy, jeszcze który ukształtowałeś zro... się... Zrobiłem, czy który zrobiłem, czy pierwszy jest, który został wypuszczony? Bo Aha, no dobra, no to, no to w sumie obie te rzeczy mnie interesują, no ale pierwszy, który opublikowałeś. Pierwszy, który opublikowałem, to było, co to jest stand-up. Taki po prostu wstępny A, tak, bardzo tak. Do tego. Drugi to był, jak zacząć oglądać amerykański stand-up. Do tej no pory tak. niektórzy mają pretensję, że tam polecam przykład z Iglesiasa, który uważam, że jest świetny na początek, uh -huh. bo jest bardzo prosty przekaz, bardzo prosty język angielski. Tak. Bo to, to nie jest jego pierwszy język po prostu i to widać, to słychać, że jakby on nie używa mega skomplikowanych, jak i rzeczy, ja też nie używa mega slangu. Co? Czekaj, czekaj, czekaj. No, i on żywa prostego języka, ale jak to nie jest jego pierwszy język? On, on przyjechał do Stanów jak miał 8 lat na początku. No właśnie, no to. No to, no to hiszpański jest jego pierwszym językiem. No dobra, ale to jest tak, jakbyś. Nie, no to jak ktoś mieszka całe życie w Stanach, no ja rozumiem, że on może mówi nadal po hiszpańsku, tak? tak. Mówi, I i może ma jakiś delikatny akcent w wątpie. Nie, nie, ale akcentu ma... w ogóle nie ma. No właśnie, no więc jak możesz mówić, że to nie jest jego pierwszy no język? No bo pierwszy język może być tylko jeden, stary. No, to, jest jakby tak, to jest definicja słowa pierwszy. No, no dobra, masz rację, ale dla mnie jakby one są yy, równoważne. równoważne, dlatego że ja mam trochę to samo z angielskim, dobra, nie? W każdym razie no uważam, że dalej jego Rozumiem. angielski jest prostszy niż Frankiego Boyla. No. Dobra, dobra. Po prostu mi chodzi o to, że to hmm. nie wynika moim zdaniem w ogóle z tego, że on słabo okay. zna angielski. nie, no nie. Okay. Ty, ty, ty. To, to, to, to nie jest jego pierwszy jedyny, znaczy że go zna go słabo, może znać go świetnie mimo wszystko. Podejrzewam, że po hiszpańsku mówisz szybciej i bardziej mm -hmm. skomplikowanie niż po angielsku. No dobra, możliwe. Tak, mm -hmm. tak bym to jakoś odbierał. Więc... Okay. A pierwszy, który nakręciłem w ogóle, mm -hmm. to była recenzja Marka Marona Finky Pain. A. To jest jeden z moich ulubionych specjalist w historii. I nakręciłem ją i wysłałem do paru osób, żeby mi tam ocenili, czy fajne, czy niefajne. Odbiór był taki, że spoko, fajne. I żebym wrócił. No i to wrzuciłem tam parę, parę rzeczy. Bo zanim zacząłem robić te wywiady, to też jeszcze trochę minęło, nie? Po prostu zanim zacząłem robić 10 na 10. Więc jakby próbowałem jakieś innych rzeczy i któregoś dnia siedziałem, pamiętam, w barze w Winyl, w Olsztynie. Aha. Sobie siedziałem przy piwku i zaznajomiona barmanka mówi, że ej stary, a dzisiaj w ogóle co ty tutaj robisz? A dzisiaj jest Abelard Giza i, i tego w sobie. w sobie? I miałem przy sobie telefon. I miałem przy sobie kartkę i długopis i napisałem te 10 pytań po prostu w tym barze i pobiegłem do Sowy i tak, te, te, te pierwsze dwa, trzy nagrania są mega chujowe jakości, jakby inne były dobrej jakości, nie? Ale, ale te pierwsze dwa... jest w ogóle pół twarzy abelarda, tylko widać, no tak. e, bo to telefon po prostu stoi na, na stole i ja go tak nagrywam i uznałem, że to jest spoko właśnie format. Po pierwsze, żeby e, fani tych komików do mnie przyszli na mój kanał, a po drugie taki, że ja nie muszę nikogo oceniać, że tak naprawdę oni, dają im po prostu wolną rękę. No tak. Przeprowadzając ten wywiad, to wiesz, że jakby te pytania, które się nam pojawiają, są, ja je trochę rozbudowuję, jak, jak, jak, po jak przeprowadzam ten wywiad, trochę daję pomocniczych pytań, to nie jest tak, że po prostu daję suche, tylko te, które są w tym, w tym programie ostatecznie. No tak. Ale to jest fajne, bo to jest, wiesz, daję im po prostu wolną rękę, nie jest to jakieś super skomplikowane do montowania, chyba, że spierdolę dźwięki, muszę zrobić napisy, czego nienawidzę i nie polecam. Ostatnio musiałem zrobić do Oli Petrus na przykład. No oglądałem. Oh, tam, we, tam według mnie były tylko fragmenty, których trochę nie rozumiałem. Ja no tak, nie miałem starare, problemu Ty, ty, ty, ty, ty tego, nie oglądałeś ale... na, na przystanku z telefonu z dźwiękiem no, no z telefonu. Wiem, no wiem, ale nie, nie, nie oglądam na przystanku z telefonu, bo nic wtedy nie rozumiem. Jakby za, nigdy tego nie kupałem, że ktoś ogląda w fatalnych warunkach i oczekuje, że jakby, że będzie... Co kurwa, no nie no wiem. Widzisz, no... no ale klientom, klientowi się ułatwia, więc staram się, żeby to brzmiało do, w miarę no tak, dobrze. Tak. No wiem, no tam było do, sporo hałasu chyba w tle, ten, głównie dlatego. Tam, znaczy było hałasu w tle, to raz, po drugie w połowie nagrania z, miałem ze sobą, bo nie mam dyktafonu, w ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak wygląda twoje studio, bo jest jakieś milion razy lepszy od, od mojego studia, którym jest laptop i mój telefon mm -hmm. i mały, te, mały aparat Sony różowy. Tak. I to jest jakby cały mój sprzęt, który ja mam wtedy obecnie i raczej nie, nie planuję rozbudowy, przynajmniej nie dla 10 na 10 bo jakby format jest na tyle już ustalony, że chciałbym, żeby to pozostało w trochę takich spartańskich Chciałbyś, warunkach. W, w chujowej jakości nawet za 5 lat? Te, <laughs> nie, za 5 lat na pewno nie będę robić no, się no, na 10. No, to się no, uczy, no, ja, ja, ja wiem, bo ja już zrobię się powoli, odrobinkę zmęczony. Tak. Tym, tym formatem, ale gadałem też z paroma osobami i tak na razie wstępnie ustaliliśmy, że może do 50 odcinków to dojdzie, teraz jest tam nie wiem, 30 któryś, 30 Aha, któryś, to więc do, do 50 odcinków i, i nie więcej, bo też wymieniam niektóre pytania raz na jakiś czas po prostu, tak. bo jakieś pytanie kiepsko wchodzi, albo jakieś pytanie mi się znudzi, bo po prostu bo wszyscy odpowiadają to samo na to pytanie, więc wymieniam jakieś inne, ale z drugiej strony chcę, żeby kilka pytań zostało przez całą serię takich samych, że potem, nie wiem, zrobić na przykład kompilację Wiesz, pod Kto robi najlepszy stand-up na świecie według polskich komików? No jest tak. Wyciągasz z każdego odcinka, masz kurwa nowy film do tego. I się tak, klika tak. i wiesz, jest zajebiście. No, to trzeba kombinować trochę. Tak, uh -huh, uh -huh. W ten sposób, no. Także z na 10.00 jestem bardzo zadowolony. Szczerze powiedziawszy, byłoby fajnie, gdyby nie mieszkał w Olsztynie i nie miał tylko okazji do nagrywania, kiedy jestem gdzieś, tak jak jestem w Warszawie, albo jak ktoś przyjedzie do Olsztyna. Tak no naprawdę, tak, bo tak. Sobie, że z Krakowa mam tylko Wojtka Pięte nagranego. Bo ja w Krakowie stand-up'owo nigdy nie byłem, bo ostatni raz w Krakowie byłem na wycieczce szkolnej, stary, w liceum, więc... Nie przejmuj się, ja, ja też nie, a wiesz, a a tak, teoretycznie jest, a, jestem w, le, w lepszej sytuacji. Ale tam jest cała zgraja ludzi, których, których mógłbym nagrać, nie? No tak, tak, tak. No i jest oczywiście parę osób, które nie chcą wystąpić 10 na 10. Uh -huh. Nie będę wymieniał nazwisk. Rejent. <głos> <głos> tak, nie chcę wystąpić? Nie chcę wystąpić. Znaczy, ale powiedział z... Dlaczego? Chyba trzy razy już próbowałem go namówić Aha, okay. i powiedział, że format mu się nie podoba czy coś Aha. tam, że to... I on rozumie, że to jest skierowane do milenialsów, co jest w ogóle nieprawdą, ale okej, okay, jak on to okay. rozumie, to spoko. Chyba nie bardzo. To no, po prostu no, jakoś, jakoś... Myśli. Ale jeszcze go namówię, albo sam będzie chciał w końcu. Fajnie, to fajnie by mieć, nie? Dobre, na okay. do klikania. Ale staram się zachować balans między po prostu, wiesz, jakby osobami, które rzeczywiście... Znaczy Inaczej, balans. Po prostu lecę, jak kogoś znam i widziałem go na scenie i mi się podobał. Przede wszystkim to jest dla mnie jedy, właściwie jedyne kryterium. Znaczy mm. nie robię wywiadów z osobami, których w ogóle nie znam. No jasne. Albo no, nawet jeżeli nie znam ich osobiście, to przynajmniej widziałem na scenie i podobało mi się. No podoba, tak, podoba tak, dla mnie to się. też jest istotne. Przecież nie będę już robił wywiadów z kimś, to uważam, że robi chujnie, a ja jeszcze w ogóle go nie znam, albo jest bucem. No to niech spierdala. To, to jakby... No nie, no to jak, jakbym taką regułę stosował, to bym miał dużo mniej gości. Ale <głos> <głos> myślałem, że to będzie śmieszniejsze, ale trochę prawdziwe. Natomiast, no wiesz, no przepraszam, przerwałem ci a nie, spoko, to powinieneś w ogóle przerwać częściej, zdecydowanie no, możliwe, ale jeśli, no nie no jakby, jakbyś rozmawiał tylko z ludźmi, którzy ci się podobają, naprawdę znaczy nie, to... w tym, tak w sensie... jedno z dwojga albo kogoś tam po prostu, wiesz, no osobiście tak, okay. jest, jest fajnym i uważam, że wyjdzie z nim fajny wywiad, I to jest jakby jedna rzecz Albo kogoś bardzo lubię na scenie. No tak. A takich ludzi, którzy bardzo lubią na scenie, to jest wiesz, garstka, no, można policzyć na dłoni, wiesz, bardzo rozkojarzonego drwala, jak to się ładnie mówi. <grym> okay. tych, tych ludzi, bo tak. Jestem tego samego zdania, co też, że w Polsce naprawdę jest bardzo niewiele dobrego stand-upu, a takiego dobrego na poziomie światowym, to, to nie wiem, czy jest coś, jest. Może, może jest coś, ale jest tego też, też bardzo niewiele. Ale uczymy się Nie też wiem, normalnie. to jest bardzo umowne. No, może trochę patrzymy już wtedy na bardziej na warsztat i jakieś takie ogólne ogarnięcie, nie? Zresztą radzisz w różnych warunkach, że jest. Zawsze hmm. potrafisz coś wykrzesić śmiesznego, nawet jak ci nie idzie ale ja, ja nie do końca wiem, gdzie jest ta poprzeczka, też szczególnie, że jakby jak porównujesz, no ja już to mówiłem nie raz i ty to wiesz, ale, że jakby porównujemy zawsze tych najlepszych komików, patrzymy na tych, no, to jest ten 1%, 1% pewnie, czy coś mniej więcej, mm -hmm. a, a wiesz, a, a, a tu porównujesz jakby wszystkich ludzi, których kojarzysz, z nie, czego razie, większość ty, jest Ale też porównujesz tylko. jakiś jeden, może nie jeden 1%, bo to byłoby pół osoby pewnie w Polsce, teraz tak jeden, ale, <laughs> tak. ale, ale jednak porównujesz, z tych najlepszych, no bo przy nikomu nie, nie, nie przychodzi do głowy, żeby porównywać OpenMaker z Louis MCK, nie, ale, no ale nie, myślę, nie, że ale, są osoby, ale które... myślę, że niektórzy odbiorcy tak patrzą w ten sposób. A, no. że przychodzą na OpenMaker i spodziewają się po prostu to jest no, na Netflixie. No, no może no. nawet nie, ale ktoś, wiesz, ogląda wy czyjś występ, ktoś występuje powiedzmy 3 lata i, i mierzy go taką samą miarą, no. Ale to też jest dobre moim zdaniem tak naprawdę. No może trochę to jest, ale... to Odpada nam w ten straszny kazus, którego ja nie znoszę, że coś jest dobre jak na Polskę. Tak, to ma być no albo nie. dobre, albo złe, a nie dobre jak na Polsce. To jest po prostu taka, wiesz, kula, którą my zawsze możemy się podeprzeć, że no, ale my w Polsce to krócej to robimy. I to wszystko jest tak, prawdą, tak. ale to nie ma co z tego korzystać nad, nadmiernie. Więc jeżeli ktoś ocenia, nawet jeżeli ocenia surowo, ja też, wiesz, nie mam nic przeciwko hejtowi w internecie. Tak naprawdę ja jestem fanem, więc <laughs> e, ja jestem z tym spoko, bo dobry hejt jest, nie jest zły i uważam, że zawsze istnieł, tylko teraz nagle się nim przejmujemy. Tak, no jest łatwiej go zobaczyć i w ogóle... I, ale, ale też z drugiej strony nawet tak jest, który masz, ostatnio miałem taką rozmowę z, z jednym komikiem po prostu polskim, nie będę mówił, może z kim, bo może sobie nie życzę, na temat odbioru jego, tego co wrzucił do neta. I tam był, generalnie odbiór był średni. Uważam, że nie był najgorszy, widziałem gorsze odbiory w Polsce, w na YouTubie, ale był średni. Ale chodzi o komentarze, czy co? Tak, chodzi to, o komentarze to jest jakby o, o, o osobny podzbiór dla mnie jest zupełnie niemiarodajny, no ale... Ale on się bardzo przejmował. Tak, tak. On się bardzo przejmował. I to jest dla mnie idiotyczne, bo to jest trochę. No, ja użyłem te, tego porównania, że gdybyś był w piekarni i jest 10 osób w kolejce i ty jesteś siódmą osobą i kościół numer 4 się odwraca i mówi: Gawel, jesteś głupi. I potem odwraca się i dalej kupuje bułki. To czy ty się tym typem w ogóle przejmujesz? Nie wiem, jest jakiś, jakiś dziwny typ, Kupujesz bułki i wychodzisz do domu. Jak Ale mówię... jak napiszę to pod filmikiem: Gawel, jesteś głupi, to nie, no to jest warta uwagi opinia opinia nagle przecież. Oczywiście, trzeba się tak, tak. To jest, to jest głupie. Nie, no. Y Powiem ci, że ta analogia mi nie odpowiada, bo jeśli koleś w piekarni obcy mówi do mnie po imieniu, dużo bardziej bym się nim zainteresował niż na YouTubie, ale... A nie znasz że że są z piekarni, z twojej piekarni, nie nie, nie, znasz sorry, Ja nie jestem z tych widocznie. Nie, do sąsiadów, wszystkim sąsiadom się kłaniam, ale większości nie znam, bo tu bardzo dużo ludzi mieszka w tym w tym bloku chyba, i nie chodzę rano do piekarni stać w kolejce, więc nie, ale, no, ale kumam o no, co chodzi, tak, wagi. tak, tak że może to przybiera jednak jakiejś większej wagi, może. No, zresztą A... ogromną wagę ludzie przy, przy, przywiązują do tego, co się pojawi w internecie, co się napisze, jakiś obcy random w internecie i mówię, jego zdanie, gdyby ci krzyknął na ulicy, ej ty, masz krzywe nogi, jesteś gruby, to pomyślałbyś, dziwny typas, w ogóle nie jestem gruby, nie mam krzywych nóg. I poszedłbym sobie dalej, ale jak najpierw to pod filmikiem na YouTube, to kurwa, może jestem gruby. A może jednak mam te krzywe nogi. Nie wiem, może ma ten typas rację. Nagle jakby jego opinia jest ważniejsza, bo jest napisana. Z, nie kłam tego przejścia w ogóle. No są tak, różne stopnie i rodzaje tych komentarzy i do większości nie, nie przywiązuję dużej wagi, chociaż jest taki rodzaj komentarza, który mnie w, e, wkurwia ostatnio najbardziej, to oczywiście ja zawsze to filtruję przez jakieś własne frustracje, tak się zastanawiam, co idzie nie tak w moim życiu, że o tym myślę, nie? Bo coś tam jest na rzeczy, ale, e, ale to jest człowiek, który podpiera swoją opinię, no bo jednak te opinie prawie zawsze są subiektywne i jak, za są no tak, same. tak, ale wiesz, no, no bo czasami ktoś tam pisze, że o, że coś tam technicznie źle nagrane albo coś Aha. takiego, no to niech będzie, że, że są jakieś elementy obiektywne. ale wie, jest bardzo dużo osób, znaczy jest taki wycinek osób, nie bardzo dużo, które bardzo się starają te opinie. Zrobić, żeby one były ob obiektywne, czy po w sensie że piszą jakieś, argumentują. No, więc zwykle to są takie dłuższe akapity, czy coś. Ja I... coś przytoczyć konkretnego. No nie jest taki jeden koleś, który pod każdym stand-upem, jaki, na jaki spojrzałem ostatnio wychodzący, pisze taki dłuższy koment komentarz. I to jest taka jakby mini recenzja. A to I... ja. Ha, ha, ha. No, nie tak. No, nie no, nie zdziwiłbym się, gdyby to był. Ktoś e nawet może ze środowiska, czy tam jakiś udzielający się, ale e wiesz, takie rzeczy, że. No nie wiem, musiałbym się rozwodzić że, teraz, ale, żeby teraz podać przykład. Piszę bardziej właśnie, że, że, że to jest dykcja taka nieby... do poprawki, czy... czy tak, że... tak, znaczy no, jakieś takie rzeczy, że, że właśnie, o, że fajne żarty, ale wykonanie na przykład słabe, tu mógłbyś popracować nad tym. Myślę, że gdyby to było tak... Podane, albo gdyby ktoś inny podawał te żarty, to byłoby spoko. Jakieś... Ej, widziałem ten komentarz, a... wiem jakim komentarzu mówisz, przynajmniej o jednym. Widziałem tak, dokładnie w tym stylu właśnie, że gdyby ten gościu, gościu pisał innym żarty, to myślę, żeby by to miało ręce i no i zagrałoby. Na przykład coś takiego, tak. I a to, to jest takie... konstruktywny komentarz, stary. No, no właśnie i to, to... <śmiech> i o to chodzi, że to jest w konstruktywny komentarz. On nic kompletnie nie daje tej osobie, które, do której jest skierowana, ale... Ma taką aurę, że no ja to przemyślałem. Ja tu spędziłem dużo czasu na tym i e, podałem przykład, inne nazwiska podałem, wiesz, tak, tak jakby ktoś, kurwa, pisał, to jest taki hejt z przypisami. To nie jest, ja rozumiem, że to nie, bo to nie jest taki bezczelny, że spierdala, jesteś nieśmieszny I, mhm. i no mam większy szacunek na tego, ale trochę bardziej mnie to wkurwia, ale... bo to jest takie, że mu się wydaje, że on jest ważniejszy od tych wszystkich ludzi, którzy piszą e, swoje chujowe opinie. Stary, taki... bardzo dużo o tym myślałeś, rzeczywiście. Nie, to, nie, to jest coś, co mnie uderzyło od, od razu, po takim pierwszym, drugim przeczytaniu tego, że wiesz, że jakby, o, ja tutaj się y, doćwiczyłem sobie to pisanie I komentarzy. I to żeby taki ochron, że właśnie ja nie jestem hejterem, nie, nie, nie, tak, ja tu jestem dokładnie. taki do tego, więc rozumiem, natomiast ja dalej. Nie, nie, bo jakby zalej, zalej, zacząć to, to kurzu, rozbierać, analizować. To okazuje się, że te rzeczy to nie jest tak, że może się zastosować, że to są jakieś rady, które się te. Już pomijam to, że dla mnie dawanie rad jest kurwa z dupy zazwyczaj, ale komik. No, ale nie no na stary, że ale... ktoś mówi na przykład, pisze, dalej bierzemy to jako jego opinię, że super żarty. Ale podanie mi nie pasuje. No mhm. to masz obraz tego, że jakiejś części widowni, czeka się widowni, bo no. żarty są super, ale podanie się nie no podobało. I, no i tyle wyciągasz. No i, I teraz, co możesz teraz masz z tym zrobić Możesz się zastanowić, czy może zmieniać styl, styl podawania, albo eksperymentować z innym podawaniem, bo podstawie... na no, żartami już nie musisz pracować, bo już jest zajebiste. <laughs> no właśnie, na podstawie co do tego, co napisał jeden ty jeden pas. No. No, no, tyle, ile wyciągniesz z tych komentarzy. Po prostu uważam, że z takiego komentarza łatwiej wyciągnąć coś do siebie takiego, że nie płakać potem w poduszkę, tak. niż z komentarz weź chujowo i w ogóle nieśmieszne Aha. i tego bo z takiego komentarza nieśmieszne to się nic nie da wyciągnąć no, no tak ale ale daje mało do da się wyciągnąć z tego o mówię, że daje mało się do wyciągnąć w ogóle, czy w ogóle można wyciągnąć nie, od normików coś nie no, no ja właśnie do tego mniej więcej zmierzamy no rzeczy może ja, ale ja mam podobny stosunek do rad dawanych od, czy krytyki, tak zwanej konstruktywnej krytyki. To jest, dla mnie konstruktywna krytyka może być, jak jest rzeczywiście coś, da się obiektywnie coś zmierzyć, a w komedii, kurwa, się nie da tego no, zmierzyć. Szczególnie, że ktoś to filtruje przez, przez ten odbiór nagrany, który, wiesz, że no, na przykład... No, no, kumam. Znaczy, daję uważam, jest... że można dać, pew, można powiedzieć, tak. pewne, rzeczy wskazać. Na przykład no, można, ziomek tak. iść do logopedy, bo połowy nie zrozumiałem. No to tak, jest tak, jasne. Albo tą czapkę nosi inaczej, bo sobie robisz nie na twarz. No dobra, Takie niech, rzeczy można niech jednak. Niech będzie, tak. To są rzeczywiście takie... Tak, ja pomijam te takie najbardziej podstawowe, że, że na przykład o źle, czy masz mikrofon, bo cię nie słychać, tak? No, ale, tak, tak. Micha ale to są bardziej komentarze typu, że, a, że tam podała mi się treść, ale nie podała mi się styl czy coś. I, I ja mam to samo z tym, jak, jak ktoś mówi innej osobie, jak ma robić komedię, komik inny. Bo ja nie spotkałem się z takim czymś, żeby... To zależy może trochę, jakie kto ma nastawienie do tego, co robi ta osoba, która odbiera ten komentarz, ale, ale ja nie spotkałem się z, z, z komentarzem, który byłby rzeczywiście coś wnosił, co nie byłoby takim, no chciałbym, żebyś był bardziej jak ja, albo taki, <śmiech> albo taki jak ja sobie <śmiech> wyobrażam. Że chcę być. Tak, nie? Kłam, kłam. No, no. Znaczy, to jest... Bo no, takie rzeczy ludzie mówią. Tak, no. tak. Po raz kolejny to znaczy, myślę po prostu, że to zależy od właśnie, ile ty wyciągniesz z tego komentarza. W sensie, bo są niektóre osoby, które pytają wprost. Na przykład mi się zdarzało przez jakiś czas bardzo często, że ludzie mnie pytali, że, czy mogę ocenić występ. Jakbym, kurwa, był jakimś mega znawcą. Czy mogę ocenić? Próbowałem ja ocenić, Ja ja rozumiem, że inni występujący tak. pytali Cię o Ej, zdanie. Będziesz, będziesz mnie dzisiaj widział przez 15 minut, jakbyś mógł tam no tak, Jeden to... mnie poprosił, żebym, żebym sobie zrobił notatki w ogóle. Do jednej osoby no dobra. notatki z 15-minutowego, czy tam półgodzinnego występu. I to teraz kwestia tego, co ta osoba, która chce tą opinię, co z niej weźmie. Bo jeżeli weźmie z niej tylko negatywne rzeczy albo zmieni swoją stylowę, no to jest trochę nie po kolei, że po prostu robisz pod jedną osobę. Ale jeżeli ta osoba zapytała zap Dwudziestu innych komików, jakby zbiera jakoś jakiś, mm -hmm. jakiś materiał pod tytułem Co się podoba, co się nie podoba. No bo nie ukrywajmy, że to są ciągle kumpelskie jakby stosunki na, na polskiej scenie, i może jak będziesz bardziej, jak ktoś, kto się bardziej podoba, to będziesz więcej jeździł. Ja myślę, że to no dobra, intencje no. mogą być różne tej osoby, która prosi Cię o to, żebyś albo, o jakąś radę, albo coś tak. takiego. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które dają ja, ja radę ja sam z siebie. Nieproszone rady, bo ja nie proszę tak, nie, nie, nie, nieproszone rady, no to znowu, ziesz, możesz, myślę, że zależy dużo od Twojego nastawienia, czyli po prostu puścić mimo uszy i powiedzieć, dobra, ziomek świetnie, w ogóle ekstra piona i po prostu jutro już o tym nie pamiętasz. A może się okazać, że ktoś ci podrzuci coś, co potem jeszcze trochę zacznie drążyć ci w głowie i wyjdzie mm -hmm. ci na dobre, ale to jest tak indywidualna sprawa, że to jest, że to jest masakra. Myślę, że z zdrowszym podejściem jest jednak olanie nie tych, tych rad. Ja I... myślę, że tak. I to... Nie, no masz rację. No. Ktoś bardziej doświadczony może jest w stanie ci powiedzieć coś, ale myślę, że częściej to będzie coś takiego ogólnego, właśnie jakaś taka ogólna myśl, albo jego interpretacja tego, jak ta komedia powinna wyglądać, a nie, że taki, no tu masz taki beat, to fajnie, jakbyś coś tam zrobił z tym ochroniarzem jeszcze, bo to wiesz, także opowiedz, kurwa, że jak on tam, jak on tę zupę tam podgrzewa sobie w domu i, i, i że próbuje ochraniać tę zupę, albo kur nie, nie, nie... Stary, wiesz, że brzmi jak ktoś teraz. No wiem, wiem, bo to, są, bo to są z życia wzięte rzeczy, ja nie cytuję, ale jakby, pan. przenoszę. Mhm, ale prawie, przenoszę, że, no... prawie że... No chyba, że chcesz być takim komikiem, który jest jak sumą średnich najlepszych rzeczy, nie? Że a ja chcę, żeby Aha. wszystkim się podobać i będę od wszystkich zbierał rady i może uda mi się to połączyć w jakiejś, kurwa, potwora komedujowego Frankensteina, który będzie, wiesz... Miał okres, zadowalał po prostu. No, no, po prostu tak. Francisco, potem będziesz już tylko siedział na, na stołeczku, więc wiesz, byś miał różne tak, w swoim tak. życiu. Potem będziesz miał, wiesz, tą operację na biodro, więc byś musiał w ogóle już tylko siedzieć, ale potem <laughs> byś znowu, byś skakał i się pocił. Więc to można w róż na różne sposoby. Natomiast ja dalej jestem jakby za tym, żeby dawać te rady, mm. zwłaszcza. No to macie, że to pomyśl sobie też, ty, ty jesteś doświadczona bestia, ale pomyśl sobie o młodym no, komiku, który no. tam, nie wiem, mieszka gdzieś w Wól pulce Dolnej i może tak. pojechać na open Mic, a, to jest tam raz na, na miesiąc na jakimkolwiek open mic'u i potem na przykład jakiś znany komik mu coś powie. No to nawet no, już wiadomo. sam fakt, że będzie miał tą interakcję jest dla niego spoko. No, to jest będzie... fajne, no, ale może mu powie coś, co mu totalnie zbije go z tropu, albo go zdeprymuje, wiesz, do robienia mhm. komedii całkowicie, bo to jest jedyny feedback od kogoś powiedzmy liczącego się, jaki dostał. I, i ja nie chcę być na przykład tym człowiekiem. Jak ktoś no, mnie pytał, z... o radę, to, to ja, ja zazwyczaj się wymiguję z tego. No. Albo mówię po prostu wprost, że dla mnie to jest takie aroganckie i nie lubię tego. Jak chcesz jakieś konkretne pytanie, no mogę spróbować ci odpowiedzieć, ale nie będę ci kurwa dawał pointerów, co masz robić, a co nie. No a wiesz, nigdy nie miałem z tym problemów. Totalnie. <grym> nie, mi się to jadę, rzadko zdarza. ale mówię wprost, a, okay. co mi się podoba, co mi się nie podoba. Tylko no, też inna sprawa, że jakby zupełnie inną wagę mają moje słowa. Rzeczywiście, kogoś to jest gdzieś tam na, na, na tym topie, stand no bo ty to. Ja, ja nawet nie mogę nikomu pomóc specjalnie. W sensie, nawet gdybym... No nie, no to nie, nie tak, ja mówię radą, też, ale wiesz, nawet nie mogę go... Ja nie zaproszę cię na, na, na trzy sceny w Polsce, bo kurwa ich nie mam po prostu, więc tak. jakby... Ja nawet nie, nie, że zakładam, że jestem jakimś autorytetem, tylko py, właśnie w takiej sytuacji, gdzie pyta mnie ktoś, jakiś openmaker, czy ktoś, kogo nie kojarzę za bardzo, nie? To, to ja nie chcę być jego recenzentem w żaden no to sposób. No jesteś lepszym człowiekiem niż ja. Ale... Ale jak, no jak, jak mnie znajomy pyta o tam konkretny rzecz czy coś, no to co innego, no bo to jesteśmy wtedy na równiejszej stopie. To jest jakby chyba kolejna kwestia, że ja mam często wrażenie, że wiesz, jest ta nierównowaga i, i ktoś to mówi takim mentorskim tonem, no to, to, to trochę ci nie ufam od razu, jak tam, tak do mnie podchodzisz w ten sposób. No. Ale. Ale to też jest ciekawe właśnie, bo czy do ciebie, bo ty jesteś jedną z osób, która chyba najdłużej robi to w Polsce przecież. Prawda? No nie wiem, no wiesz, no jak, li, jak na liczbę występów y, to pewnie nie bardzo. No nawet na czas, zdanie, stary, ale, ale tak na, na czas czas. czasowo, no to powiedzmy, no nie wiem, zawsze się mówiło, że tam pierwsi byli y, y, Czarek Jurkiewicz, Karu Kopiec, y, Kacper Ruciński i to są według mnie takie pierwsi. Przynajmniej tak? ci co mówią, że są pierwsi. Mógł... No wiesz, no takie <laughs> ja też słyszałem takie. Chron, opinie, chronologicznie no. patrząc, no bo nie, nie znam ludzi, którzy którzy by wiesz, wcześniej y, Robili te solowe rzeczy, i żeby przynajmniej to było jakoś kojarzone ze stand-upem, mhm. czy uznawane za taki. No bo wiadomo, że. Bo były... nie? No tak, bo, no właśnie, no bo wiadomo, że były inne rzeczy, ale z takich młodych ludzi powiedzmy to chyba. No ale ty jesteś w tej no. grupie, która robi to niemalże. No tak, no w, tak, no, w niemalże, Warszawie no. to ja byłem w tym pierwszym, w pierwszej miocie, grupie, tak, tak. W pierwszym no, miocie, tak. to dlatego, dlatego dla mnie to jest dziwne w ogóle, że jakby ktoś jeszcze może z mentorskim tonem do ciebie wyskakiwać. Rozumiem, że to jest tylko jakiś taki przykład i nawet jeżeli to jest abstrakcyjny przykład, to jest trochę dziwne, ale to też myślę, że dużo zależy od, od, od twojego negatywnego nastawienia gawał, bo ty tak, taki negatywny no. człowiek jesteś A, po okay, prostu. No. Zamiast wziąć po prostu, że ten, kto próbuje mentorsko, to no sobie tak na klatę i tego tak. i w ogóle nie przykładzie tego, takiej właśnie jakiejś maniery tej, tej mentorskiej i wtedy możesz powiedzieć mu o, dzięki, ziomek piona i ewentualnie coś sobie z tego wziąć albo coś z tego sobie nie brać z tego, nie wiem. wiem że są ludzie, którzy dają rady. Nie, no, a to potem, ty jesteś lepszym 15... człowiekiem, bo powiedziałeś, no mógłbyś po prostu to wziąć się tym nie przejmować albo się zamknąć ryja, nie? Ale... <laughs> nie bo, bo są ludzie, którzy dają radę konkretną Aha. i potem widzisz ich na scenie i robią coś kompletnie w No tej na przykład, radzie. no to jest, wiesz, to jest kolejna sprawa. I to jest ciekawy dla mnie w ogóle jakby że można, tak. że można powiedzieć stary nie rób tego tak i tak, i potem pół godziny miliowych już tego czeka na scenie, i on totalnie robi to tak i tak. tak. Więc i wtedy się zastanawiasz, kurde, to jak to robić, jak mówi? <śmiech> czy widziałeś jakiś drogowskaz, który podąża drogą, którą wskazuje? Nie wiem. <śmiech> Właśnie. No tak, nie, no to taka powiedzmy hipokryzja, to pewnie też mi się zdarza, czy zdarzała, bo, bo moje y, ideały, czy, jakieś, czy w komedii, czy czymkolwiek mogą być zupełnie inne, czy wyższe niż. Y, niż to, co ja akur akurat jestem w stanie zrobić, nie? No to zresztą myślałem że wszyscy w Polsce jeszcze tak, tak mają, że chcieliby robić coś dużo lepszego niż robią aktualnie. No pewnie tak, no. No, ale tak, albo, albo chciałbym, żeby te wzorce, które są jakieś te uznawane za najlepsze, były dużo lepsze niż to, co ja robię chociażby, nie? Czy coś mm -hmm. takiego, no. Że byłyby naprawdę czymś, do, do czego można dążyć, no ale... No potem wiecie, tak. jak się kończy z tymi wzorcami. Co jeden wzorzec, to potem się z zboczeńcem albo coś. To też... no, trzeba uważać. No, no właśnie, tak. Trzeba uważać. Nie, to ogólnie to jebać idoli. To znaczy, to, to nie jest dobry pomysł, żeby kogokolwiek u, ubóstwiać za bardzo. Dobra, to co? Tak, bez tak, podsumowania? Nie wiem, robisz jakieś podsumowanie tak, po nie. naturalne ja nie. I to się Zawsze wycisza. jak próbuję zrobić y, podsumowanie, takie jakieś pytam, no, co, co byś jeszcze chciał na koniec powiedzieć, coś to jest zawsze drętwo i dziwnie. Bo i ludzie, albo ludzie pozdrawiają kogoś. No to jak, kurwa, to... <śla> Co my jesteśmy w. Że... Tak. No to, ja to Rejd chyba powiedział, co my jesteśmy w telewizji? To może no. gawa, po prostu skończmy na tym, że idziemy teraz obaj na Open Mike'a, czyli po prostu wracamy do soli. Tak. Po prostu sól, stand up, idziemy na Open mic Dokładnie. Tak. I te, wy też idźcie na Open Mike. Polecamy. kurwa chujowo wyszło, w ogóle nie, nie, nie włożyłeś nic, nic mi nie dałeś po prostu. Nic, nie, nie wiedziałem co powiedzieć. Do... jakoś wesprzeć, nie, po prostu e... nie, to wyje... no, ty a ja, ja zostaję w domu, bo popada deszcz, kurwa. Ale nawet nie wiesz, jak wy nie macie w ogóle tej świadomości tutaj w Warszawie. Że nie doceniamy tego, tak? Że nie? Tak, kurwa, że, że no. macie, dzisiaj pewnie są jakieś dwa open w różnych miejscach, a w tygodniu pewnie jest pięć. Nie, trochę przesadzasz. Ale są miejsca, gdzie możesz wystąpić teoretycznie tak, tak. tak. No. no, no to ja nie mam takich miejsc no, już, nie? Wiem. Więc Jak wy sobie możecie po prostu i, i tego nie robicie, to jest się bucę i nie doceniacie. No. I taka jest prawda. No. I nie tylko wy zresztą w Warszawie. Wszystkie większe miasta. Ja bądź większe miasto. To tak jest. Kiedyś byłem mały, to nie chciałem, nie chciałem bardzo Jordany, nie było mnie stać. Rodzice nie chcieli mi kupić. Teraz mam Jordany i ich nie noszę. <laughs> <laughs> No idealna analogia, rzeczywiście o tym myślałem właśnie tak, tak. nie, to było beznadziejne ale ja mi się zaśmierzyć do, do, do, no bo to są w chuj głupio wydane pieniądze, nie kupujcie Jordanów, do tego chciałem zmienić idźcie na open mic tak. nie kupujcie Jordanów, kupujcie polskie rap płyt tak się mówi? dokładnie, proste no dobra, dziękuję Krzysztof, dziękuję ci ja bardzo się. bardzo przyjemna rozmowa